Tam Fantasmagieria, Giery, grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 618. Ja nazywam się Damian Paluchaka, Dachman i ze mną są Rafał Ściński, Kasik. Witam Rafale. Cześć, Dachman. Dobry wieczór, dzień dobry. I Julesz Kęczewski, a AK Jules. Słuchacze, cześć, Jules. <laughs> witam wszystkich bardzo serdecznie. Wreszcie, wreszcie... Rafale jesteś, możemy odpalić tryb Galacticos. Zanim panowie przyjdziemy do, do, do, do rozmowy, w co ostatnio graliśmy i tak dalej. To tylko chciałem powiedzieć, że wpadłem na niecny plan, unieśmier unieśmiertelnienia. Dobrze to powiedziałem. Tak, żeby nigdy tam nie przetrwał, bo wiadomo, że YouTube będzie do, do końca świata i 10 dni dłużej. Stare, archiwalne odcinki fantasmagieri. I stworzyłem na specjalną listę podsumowania roku i tam będą te, te główne, te, te wydania specjalne, w których opowiadamy o tym, co w danym roku się wydarzyło i to są odcinki nagrywane wtedy. To nie jest retrospekcja, to nie jest przypominanie sobie z pamięci, jak to kiedyś bywało, jakie to fajne były lata, nie? na przykład nie wiem, 2012, jaki to był dobry rok, tylko, tylko właśnie wtedy na gorąco. Wszystko to było spisane i pewnie z czasem będę wrzucał też starsze odcinki, bo mam jakąś taką e, dziwną nostalgię, kiedy odpalam e, je, że tak sobie myślę, że to, to, to, był, to był inny Dachman, który to nagrywał. Z inną energią, z, z innym entuzjazmem przede wszystkim miałem więcej czasu i chyba graliśmy, e, no, nie boję się tego powiedzieć, że we wszystkie najważniejsze nowości, które, które były. No a teraz to już jest, to jest różnie. No i możemy zrobić tak, że zamiast komentować wszystkie te dramy, które się teraz dzieją dookoła, te wszystkie newsy, które są właściwie um, taką kulą śniegową, która, i, która, która przylepia po prostu coraz kolejne części jakich, jakich, jakiegoś brudu i błota właśnie już teraz, bo już ten śnieg się skończył, to możemy po prostu porozmawiać, wrzucić do tej strategy, e, formuły, co u nas słychać i w co ostatnio... Graliśmy i pozwoliłeś już, że zacznę od Rafała, no bo Rafała nie było najdłużej tutaj. Oczywiście. Na pewno Rafał w dużo gier grał, więc... Ostatnio chyba Rafale w wakacje nagrywaliśmy jakiś odcinek. To jest, to no ten, ale tak to tak też było. niektórym się jeszcze wakacje dopiero co skończyły, więc to nie jest tak, że to było jakoś super dawno. Tak, trochę tam pograłem, ale też bez przesady. Tak, wiecie co? Próbowałem się z różnymi tytułami. Coś tam pokończyłem. Mam dwie wizualnowelki, A właściwie trzy trzy wizualnowele. Mam trochę rzeczy z emulatora PlayStation 2 i jedną nowość. Więc chyba zacznę od tej nowości. Co wy na to. Mm -hmm. I chyba już też grałeś w to, bo tak mi mignęło no. na. na, na, na... Na, na, na, na, PS, na PSC, że y, grałeś The Plucky Squire. Grałem, tak, tak. A, Też to aż grałem? mi się skończył abonament i przestałem. A, okej. Okay. To było MN yeah. Plusa, tak? Tak, bo to było w PS Plusie. Uh -huh. gra miała... Ekstra bodajże. Tak, y, gra miała premierę chyba 17 września i wyszła na, na Xboxa, na PlayStation 5 i na Nintendo Switch ale też na, na komputery e, stacjonarne i jest to a, wydane przez, przez Digital Devolver a, debiut Studio Possible Futures i powiem wam tak, e, rozmawialiśmy o tej grze przy okazji jakiejś albo jakiegoś e, Game Awards, albo przy okazji któregoś directa. Nie jestem pewien, ale na pewno mówiłem, że wygląda to całkiem sympatycznie, że fajnie, że będzie można to, w to zagrać z dzieckiem, bo to jest um, taka gra, która w którą wcielamy się w bohatera książki i ten bohater z tej książki potrafi wychodzić, trafić na, na biurko swojego nie wiem, no, czy twórcę, twórcy, czy, czy tam właściciela tej książki, a i tak sądziłem, że to będzie coś, w co sobie pogram z córką. Zacząłem w to grać i się okazało, że no jest to niestety bez polskiej wersji językowej, to było mm. pierwsze. I że ma takie zagadki, które wymagają już jakiejś takiej wiedzy, nie tylko z, ze składania lepszego liter, też do, dosyć dobrego, dobrej znajomości angielskiego. Takiego no, no, na poziomie, no nie, na pewno nie 7 latki. E, bo tam są takie zabawy e, słowne, że mamy narrację na, na kartach tej książki po której chodzimy, poruszamy się i możemy zamieniać słowa e, co jest fajną mechaniką mamy na przykład tam, że e, na moście spała wielka żaba ale gdzieś tam e, gdzieś tam dalej mamy na, na karcie że e, coś tam w bramie stało, coś małego i możemy tą wielką żabę zamienić na coś małego i, i, i wtedy mamy małą żabę na moście. Możemy też właśnie kombinować z dniem i nocą, ale tak naprawdę to nie jest. To nie jest jakoś szalenie rozbudowana mechanika. Ona się pojawia kilka razy, ale tych zmian tej, tej takiej zabawy w manipulowanie historią jest, jest tak szczerze mówiąc niewiele, spodziewałem się więcej natomiast trochę więcej jest wychodzenia z samej książki, ale a to jest jakaś malutka gra, taka, że bardziej by się, bo to dewolwer to... wydaje to prawdopodobnie tak, to jest, Można powiedzieć, to jest, że to jest grana indyk. około 10 godzin wiesz e, mnie, jest, <śmiech> mnie jest ciężko powiedzieć ile, bo ja w pierwszego wieczoru ją zepsułem i utknąłem i prawdopodobnie zrobiłem coś, co zablokowało już mój postęp, więc musiałem nowego save'a zacząć, więc mi wyszło trochę ponad 10 godzin, ale może w 9 by się dało tę grę przejść, natomiast ona ma, ma szalenie wysokie oceny i to takie naprawdę um, aż mnie zaskoczyło, bo to są to są jakieś 9 na 10, GameSpot dał tyle, Destructoid dał tyle, 5 gwiazdek dał, nie, 4 gwiazdki dał Eurogamer IGN 7 na 10 to tak tradycyjnie ale Metacritic ma wersja PC-towa ma 84 na 100 a PS5 ma 78 na 100 czyli to jest generalnie dobra gra według tych ocen a żeby też wyjaśnić tą mechanikę wychodzenia z książki, bo książka ma jest tak jakby 2D w rzucie z góry. Wygląda ta gra jak Zelda, dosłownie. A jak wychodzimy, mamy 3D. I to jest takie podobne trochę do, do Mario Odyssey, gdzie Mario rzucał czapkę w ścianę i wtedy pojawiały się takie levele jak te z tego pierwszego Super Mario. Nie wiem, czy kojarzycie, wiecie czy o czym mówię. Nie, no ale to, to nie, może Julius już, już ten... Bo, bo ty, już ty, grałeś... ty mówisz o tym, o tym Super Paper Mario, nie? Bo ja nie, to tak ja mówię o Mario Odyssey. Mario Odyssey ma takie momenty, że jak zbierasz te... Księżyce, to masz a, takie... A no tak, że, że, tam, że tam możesz jakby wejść w ścianę, w ścianę jakby, nie? A, to jest... ale, a, ale grałeś w Super Paper Mario na przykład, nie? Nie, nie, nie, nie grałem. <grym> nie, nie grałem. A, bo to na Wii było jest... generalnie. A tutaj jest odwrotnie, że jesteś płaski i wychodzisz w 3D mm. i ja miałem takie cały czas wrażenie, że to jest... E nie za bardzo wiadomo dla kogo, że właśnie takie... Bo to nie jest dla dzieci, nawet ta gra wygląda jak dla dzieci, ale to jest dla takich nastolatków, a nastolatkowie to się nie będą tym jarali, bo, no bo tam, tam nie ma... No nie wiem kto za bardzo. No tak, ale to, to jest taka gra, gdzie masz całe plansze bez przeciwników. To jest takie... Widać, że to jest trochę jakby pokazanie naszych umiejętności, jak potrafimy sobie radzić ze wszystkim. Um, ale tych mechanik jakoś szalenie dużo nie ma jest przewracanie stron i ta manipulacja wygląda trochę tak, że możemy kartką potrząsać coś się przesunie na tej kartce i, i, i później wychodzimy z, tego, z tej książki i możemy sobie wejść do świata tam powiedzmy takiego trochę um, science fiction i polatać sobie na jetpacku a tego strasznie jest mało, to, to jest wszystko takie mało dawko, taki, w takich małych dawkach i, i zaraz znika, bo te, te rozdziały chyba jest 10, to takie naprawdę są krótkie. Mamy też jakieś takie nawiązania do Super Punch, Punch Out, czyli tego boksu takiego z RNS. Mamy Match Free, o ile dobrze kojarzę, też taką jedna z postaci, która nam pomaga, ma, ma walki właśnie na zasadzie Aha, tego zbierania kryształków, zwijania kryształków i mamy też jakoś taką grę rytmiczną, ale tak, tak naprawdę to ja jestem zaskoczony bardzo pozytywnym odbiorem takim. Ba no naprawdę 9 na 10 i 8 na 10 to są wysokie. Ale ona naty, ma taki to... fajny vibe, bo widzicie, bo ja, ja słyszałem co mówisz i tak teraz sobie odpaliłem zwiastun, no nie jak to wygląda. No tak i już zwiastun też się grałeś... jest zabawną sprawą, bo zwiastun pokazuje rzeczy, których nie ma, w sensie tam jest taka mechanika z zatarką, którą ja zapamiętałem z trailera a tego w ogóle nie ma i też pokazani są, może będzie jakieś DLC nie wiem, ale mhm. na ten moment są tam pokazane rzeczy których w ogóle nie, w grze nie stwierdzono Um, i wiesz, jestem pewien, w... że tego nie ma bo mam platynę wbitą więc ja tam a, to w miarę a, wszystko dobrze zwiedziłem i nie już nie miałem niczego. powiedzieć, że, że, że pewnie wbiłeś platynę nie taki, tak cię zapytać ale do plaki Squire, bo to jest jakimś gierkiem takim gramy, tak? Taki, to jest w ogóle tam tak. jakieś jak, fabularnie to uzasadnione że szukamy nie, jakiegoś ta naszego ta fabuła rycerza. jest taka, wiesz, abstrakcyjna mocno, że bohater tej upowiastki. Ma jakąś tam magiczną moc I on ja jest wielkim adwersarzem Zawsze głównego bohatera jego dwójki kompanów I nagle zaczyna Nie dosyć, że wypchnął Tego naszego giermka Poza karty książki To jeszcze tych swoich um, Gunów Tych swoich złoli też potrafi tam wypchnąć I, i świat, w którym e, Plucky Squire Się gdzieś tam no nie wiem, obracał, nagle się zaczyna zmieniać, zmienia się na gorsze. Wiesz, jest, jest to... ja chcę tak naprawdę uratować tę krainę, ale no jest to ale takie musisz... przyjemne, natomiast nie jest to jakimś takim szalonym wyzwaniem, nigdy, to jest zawsze na takim na takim biegu, takiej dwójce, że wiesz, że grasz jednym okiem patrząc na, na coś innego i, i tak to przechodzisz. Ta fabuła też nie jest jakaś szalenie wciągająca. Taki, taka, taka Zelda potrafi w dwóch, trzech zdaniach więcej zrobić niż tutaj przez, przez to wszystko, co tu przechodzimy. Jest takiego trochę za dużo takiego, takiego ale nie, robienia, pawełna. Ale powiem, Paweł, że... Na... Mhm, ale powiem I... że robi wrażenie ten związek na tej zasadzie, że niesamowicie y, te, to, to przejście między tymi światami, właśnie, to właśnie to, co powiedziałeś, że masz ten płaski świat, taki rysowany w stylu tych takich starych animacji, kreskówek i później jest to, to 3D i to 3D. Mi to wygląda niemal tej, taka jakość jak z It Takes two. Tylko tam w It Takes two, no to jednak tam był ten taki prawdziwy king size. No tu mamy takie bardziej Toy Story. Ale ślicznie to wygląda. To, to faktycznie robi takie niesamowite wrażenie, y, że to może być taka, taka ciekawa platformówka y, z sprząceniem właśnie w jakieś takie e, japońskie RPG. No, ślicznie. A nie ma, co, japońskie już... RPG jest taki jeden moment, gdzie potrzebujemy zdobyć łuki i się wbijamy do karty Magic the Gathering. I tam jest taka walka z elficą, z łukiem. Ale to jest, to jest, to jest banał, to jest fabularne bardziej niż jakiekolwiek wymagające cz czegokolwiek e, mhm. od, od bohatera, od nas, gracza. Tylko tam jest dialog tak. po prostu w pewnym momencie. Mhm. Natomiast wiesz, patrzę po tym, jak moja córka w to próbowała pograć i ja, ją to nudziło, bo, um, bo tego tekstu jest bardzo dużo. Jest, jesteśmy zalewani tym. Um, walka to nie dlatego jest tego nie widać w ogóle... tym zwiastunie, że tam, jest, że tam jest jakikolwiek tekst. To tak wydaje że to jest taka prosta, wręcz oparta na mechanice. No, nie. no nie, właśnie. Ja jestem rozczarowany bardzo tą grą, bo ja naprawdę spodziewałem się jakiegoś takiego wielkiego bangera i to, że on wszedł do, do plusa w dniu premiery, to też uważałem trochę za, za jakieś takie, no nie wiem, gwiazdkę z nieba, że mówię, o fajna gra, mhm. akurat jesień się robi chłodniej, to będziemy mogli sobie w to, to, to się bawić i, i jestem rozczarowany. Naprawdę to, to, to ma na pewno taki vibe, że dorośli ludzie się tym... Będą zachwycali, jak ty, i ja się tym zachwycałem na etapie trailera. że mhm. wow, super, nie, ale, ale jak już co do czego przychodzi, to, no to to jest po prostu takie, no, taka, taka pierdółka, Także. To mhm. jest taki się... catfishing trailerowy. Ale ja, ja na przykład mam troszeczkę inne odczucia. Znaczy ja oczywiście nie mam platyny i nie, nie spędziłem w tej grze aż tyle czasu ale wydaje mi się, na mnie ona zrobiła dość dobre wrażenie z tego początku i jakby specjalnie, jakby nie spoilerując, ale tam jest taki moment na samym początku, jak, jak jeszcze, ja przynajmniej nie oglądam jakoś specjalnie zwiastunów ani trailerów tej gry, więc jakby nie miałem jakichś takich oczekiwań, natomiast jak, jak tam jest taki moment, jak w takiej jakby ala walce bokserskiej walczysz i ta kamera i to wszystko się zmienia, ta perspektywa i, i to... Wtedy nie jest ani 3D, ani 2D, tylko jeszcze jakoś inaczej trochę. No to jest ten super punch-out. Eee, tak, no to wiesz, no to ja tak na to patrzyłem i wow, nie? Poza tym bardzo ładnie jest udźwiękowiona ta gra i wiesz, i, i bardzo się przyjemnie w nią gra. I myślę, że to jest w ogóle idealna gra dla Damiana, który nie lubi długich gier i jest idealna Dokładnie. na Steam Decka, bo nie ma żadnych wymagań, podejrzewam. <laughs> więc e, jakim jest nasz, ale więc ja na pewno w nią zagram, tylko wiesz, jak mi w sensie tam spróbuję ją skończyć, tylko dopiero jak sobie przedłużę tego plusa. Natomiast jedną rzecz chciałem powiedzieć jeszcze. Myślę, że to jest duży problem w ogóle tego rodzaju gier, że właśnie tak jak zwróciłeś uwagę, że ona nie jest w ogóle po polsku, wiesz. I to i to, jest, to jest dla mnie na przykład to jest gigantyczny problem tych wszystkich gier Nintendo, zwłaszcza, że na przykład takie Super Mario Wonder już tam są teksty czytane, są, jest, jest dużo tekstów Dabbing, podawanych tak. przez aktorów, nie, więc jakby yy, to wszystko jest po angielsku. Yy, też oczywiście pojawiają się jakieś teksty gdzieś tam na ekranie, tak samo w Zeldzie, czy, czy, czy w tych grach I, i wydaje mi się, że to jest jakiś problem, że grasz w takie małe gierki, jak na przykład właśnie takie plaki Squire, które by było idealną grą właśnie gdzieś, może jakaś fajna zabawa, jakaś taka ta narracja też wydaje się jest napisana z takim biglem, bym powiedział. I wiesz, i fajnie by było właśnie zobaczyć tą grę przetłumaczoną na język polski, żeby ktoś sobie jakiś zadał trud i tak dalej, nie ale właśnie tego nikt nie robi. Nie wiem, może to jest też kwestia przyszłości tej sztucznej inteligencji, nie? Odmienianej e... ostatnio przez wszystkich, przez wszystkie przypadki, nie że może te, te, te całe AI spowoduje, że że więcej gier tanim kosztem będzie można przetłumaczyć, żeby po prostu te dzieci mogły to jakoś tam. Te polskie, biedne dzieci z polskich domów mogły to konsumować, tak. nie? Ja ci powiem, A czy to że nie jest pamiętam dewolwera. Przepraszam, bo to wydaje mi się, że Sony, jakby to była wydawana gra przez Sony, Sony, no to Sony jednak. No wszystkie te gry, które są duże, albo takie, które Sony inwestuje, to oni wydają po polsku, nie? Chyba nie a Spider-Man był... 2 był po polsku? Tak, Wydaje tak. Wydaje mi się, że był, był. wiesz co? O, nie no nie tak, ale na przykład, pełen. twoja ulu... jeszcze przepraszam, tylko tu wejdę wam w słowo na koniec, ulubiona gra Damiana, czyli Stellar Blade nie było po polsku. Ale Właśnie. to nie wydawał chyba Sony. Nie, no, Sony. Ale to ja mam newsa, nie wiem, czy widzieliście najnowszą e, łatkę do, do Stellar Blade, poprawia fizykę i teraz e, elementy strojów powiewają na wietrze. I, wow. i to odsłania nowe możliwości nowe, nowe spojrzenie ci daje na, na bohaterkę i to jest coś co uważam jest dla mnie motywujące, żeby wrócić do tej znaczy, gry wiesz, i... i tak wiemy, że to będzie twoja gra roku bo to jest, bo to jest jakby niemal pewne, więc wydaje mi się, że ta, ten, ten patch on za wiele tu nie zmieni <laughs> myślę, że pamiętam, jest duża szansa, że będzie w top czasy, 20 kiedy, e, PlayStation 3 um, miało po prostu wysyp y, gier takich z tym Wonderbookiem, były i były e, na bazy i to wszystko było fajnie tłumaczone. E, pamiętam taką grę Papetir. Tear Way na Wite czy. O, Tiraway mi to właśnie przypomina trochę tego Planki Squire te 3D. Tak, i, i wiecie. Y, to są gry, które one nie były jakieś wielkie, ale miały polską wersję. A Tutaj jest naprawdę sporo tekstu, bo ja na przykład z Lilką grałem w Kingdom Hearts, Pewnie pewnym momencie nam się tam znudziło i przerwaliśmy, ale w tym Kingdom Hearts, gdzie to jest teoretycznie RPG, tam było mniej czytania, a czytanie hmm. było jakoś tam takie, wiesz, bardziej roz, rozbite, nie było takich kilkudziesięciu sekund, półtorej minuty, dwóch minut samego tekstu. Tylko to były jakieś takie krótkie dialogi i można było nawet to w jakiś tam sposób fajnie, szybko wytłumaczyć i dalej sobie się bawiliśmy. A tutaj, no, jakoś to mocno zniechęciło i, i szczerze mówiąc ja już teraz tak trochę w, hmm, mówię, drugi raz zadaję to pytanie. Nie wiem, dla kogo jest ta gra, bo ona jest, y, wygląda jak grę dla dzieci, ale no, chyba tylko dla dzieci anglojęzycznych, nie? Takich, które mają też ewentualnie bardzo dobrze na, na, na poziomie Um, tym takim, nie wiem, podstawowym um, angielski, chociaż też są takie wyrazy, zwróciłem uwagę, które, które są jakimiś, no nie wiem, archaizmami trochę, nie, no bo to jest jednak e, książeczka stylizowana na fantazje średniowieczne, powiedzmy, nie? i um, I tutaj na pewno byłaby jakieś takie, gdyby gdyby dobre studio tłumaczeniowe się mogło w tym pobawić, to mogłoby i rymowanki zrobić i fajnie by to się wszystko e, w, w klimacie utrzymało, bo ja za bardzo nie wierzę w AI do tego momentu, że wiesz, że jestem w stanie zrozumieć, jakby polski tekst czytał jakiś tam lektor AI, to okej, okay, ale nie jestem w stanie za bardzo uwierzyć, że ta gra byłaby dobrze przetłumaczona na... Ale wiesz, to, to ja, ja nie mówię, że, że, że od razu to by było świetne tłumaczenie i tak dalej, tylko ja bardziej zwracam uwagę, wiesz, na, na generalnie problem, bo to nie jest problem mm -hmm. tylko tego Plaki Squire, nie? Bo jak sobie spojrzysz tak naprawdę y, ulubiona gra mojej córki w, os, w ostatnich miesiącach, Little Kitty Big City, y, tak. która zresztą y, pojawiła się w Game Passie, też była dostępna na, na Switchu y, i ona też nie jest, wiesz, to jest, to jest idealna gra dla dzieci, i też nie ma wersji polskiej, nie? Jest, jest jakby, oczywiście jest tylko tekst, tam w zasadzie nawet nie ma żadnego, y, żadnego głosu, y, no ale jest tylko i wyłącznie w wersji angielskiej, nie? I jakby, wiesz, y, ja... Ja, ja nie twierdzę, że to AI to jest jakieś remedium y, niesamowite, ale być może, skoro te firmy nie... powiesz, no bo z jakiegoś powodu te firmy nie robią tych tłumaczeń, tak? No bo to jest koszt, dodatkowe koszta, dodatkowe problemy i tak dalej, nie? Natomiast to być może to AI y, pozwoliłoby te koszta zminimalizować, nie wiem, ob, obniżyć, więc ja bardziej patrzę w tym sensie, nie? Że... Natomiast ja nie twierdzę, że to, że to wiesz, że AI ma zastąpić, y, nie wiem, y, tam boberka czy innego y, aktora... Y, wiesz, dubbingowego, nie? czy, czy, czy jakichś niesamowitych tłumaczy tego. Tylko bardziej chodzi o to, że wiesz, no problem jest taki, że mamy bardzo dużo gier, które wychodzą, które są grami właśnie mniejszymi, które w, bo, bo wiesz, Damian mówi e, Grysony, wiesz, te third party, e, first party, wiesz, te, te, te duże tytuły Spider-Man, no wiadomo, tak? No, ale nie każda mhm. gra jest taką grą, poza tym dzisiaj w ogóle żyjemy... W takim, jesteśmy w takim momencie rozwoju gier, że ja przynajmniej, nie wiem jak wy, ale ja bardzo często gram w gry właśnie mniejszych studiów i wcale niekoniecznie z tych, z tych raz, że te największe studia tutaj tak się koncentrują na remasterach, a dwa, że tak naprawdę powstaje bardzo dużo, bardzo dobrych gier yy, robionych przez mniejsze studia, które są po prostu dużo ciekawsze, dużo bardziej interesujące i tak dalej, i tak dalej. I niestety większość tych gier jest yy, po angielsku, tam zazwyczaj jest kilka języków, ale jakby nie ma, jest no rosyjski, właśnie. tak, chiński, koreański i tak dalej. Nie ma polskiego na przykład, nie? I wiesz, i nie wiem już o tych wszystkich językach europejskich. Więc wydaje mi się, że. się jaki to taki jest problem, realny nie? koszt, no nie? Właśnie to się, jak to się przekłada, bo wiesz no niedługo wychodzi ten remake gotika nie? I no, nie wyobrażam sobie, żeby on wyszedł bez wersji polskiej, bez polskiego dubbingu. No tak, znaczy, ale to jest, jest potwierdzone. Wiesz, to jest specyficzna gra, nie? No, to, no to, właśnie, wiesz, to, bardzo ja niszowa, właśnie, a, a muszą wydać dużo wiesz, pieniędzy małych, na ten dubbing. Ale wiesz, muszą dużo pieniędzy wydać na ten dubbing, mimo że to jest gra w sumie niszowa, nie? Dla jakiegoś takiej... Y dla grupy maniaków, no nie, teoretycznie. Wątpię, ale wiesz, ta gra nie, była ale... najbardziej popularna w Polsce, z tego co wiem, to chyba to, to bardziej jest popularna raz. niż w Niemczech. I e, oni wiedzą, że to, jeżeli robią remake, to, to też kierują to dla, dla Polaków też, nie? Poza no tym wydaje mi się, mówić, że wiesz... Że... Rynek, ale... Poza tym wydaje mi się, że wiesz, akurat remake, remake Gotika jest e, słabym przykładem, dlatego, że nie wiem, czy widzieliście te zwiastuny, trailery i tak dalej. Jakby ja rozumiem, że pierwszy gotik to jest powiedzmy kwintesencja Fult. drewna, która z jakiegoś powodu, wiesz, spotkało się z niesamowitą przychylnością polskich graczy. No to jest jakieś takie, wiesz, taka zagadka powiedziałbym, nie? Z jakiegoś powodu ta gra niesamowicie się u nas przyjęła. Ale wydaje mi się, że remake... Jakby to nie jest na zasadzie, okej, okay, zrobiliśmy drewnianą grę, to teraz zrobimy ją jeszcze bardziej drewnianą, nie? Jakby oni chcą zrobić tego Gotika teraz, żeby on ładnie wyglądał. Natomiast nie wiem, czy tam jest Unreal Engine 5 i tak dalej, wiesz, to jakby to ma być ładna, atrakcyjna wizualnie gra, która nie jest skierowana tylko do starych fanów Gotika, ale ma też przyciągnąć, podejrzewam, nowych graczy, którzy będą właśnie yy, zaciekawieni tą oprawą wizualną, nie? No tak, tak, tak w ogóle nie a troszeczkę taka mała dygresja, czy widzieliście Death Stranding 2, ten taki 20-minutowy filmik z rozgrywki, jak to nie. wygląda? Nie, ja tylko nie, widziałem. Ja też nie widziałem. Um, nie, no to najwyżej w następnym odcinku pogadamy. Ja widziałem, <gadamy> nie chodzi o to, że tam jest jeden z tych, z tych bohaterów, który wygląda jak Tomasz Hajto. Tak sobie pomyślałem, że jakbym robił polską wersję, chyba wiem, znaczy, że decennie chyba miał polską wersję. Ale, ale to Miał. taki jest no Cześć. właśnie, że sz, szkoda, szkoda że nie dali właśnie tej roli Tomaszowi Hajtom bo ten bohater wygląda po prostu jak on nie? I, i może ten, dadzą ale to już, znaczy powinni zrobić taka, powin, być taki fanowski mod w wersji pecetowej dzięki AI bo teraz dzięki AI można każdy głos właściwie, wiesz te deepfake'i, czy nie jak się nam mówi na, na, na te wiesz, fejkowe nagrania głosów no nie, że są po prostu teraz doskonałe już, już, już jesteś w stanie e, mieć takiej jakości nagranie, wiesz, jakiegoś tekstu czyimś głosem, że praktycznie to jest nie do odróżnienia od oryginału. Czasami tylko rytm mógł być, że, że jest zbyt idealny, że czasami w takiej normalnej, potocznej mowie jest, jest, jest dużo tych zająknięć, no nie, i tak dalej, więc jeśli dłuższy tekst jest taki idealny, to znaczy, że coś jest nie tak w nim, ale naprawdę jesteśmy na takim etapie, że Wydaje mi się, że za kilka lat y, mali y, twórcy, którzy będą chcieli właśnie, tak powiedzieć, już, y, zrobić grę na więcej rynków, no nie otworzyć, to, to będą z tego korzystali. Że to jest j, jak, jakaś forma i no to powoduje, że ci y, aktorzy dubbingowi będą mieli ciężkie określone, dlatego y, pamiętacie no, kilka miesięcy temu była, była ta, był ten wielki mmm, strajk aktorów głosowych nie? i chyba udało się im coś wywalczyć. Nie? Zresztą, te, czy, czy może to był e, innych, a, innych tam aktorów, scenarzystów? Nie, nie pamiętam dokładnie, co, co to było. A teraz, jakoś tak ci aktorzy głosowi związani z grami się, e, się ze swoim strajkiem obudzili. No, jak. E, no teraz akurat. Czy znaczy, wiesz, ja, ja, ja powiem Ci, że akurat aż. Y, nie wiem, czy, by, czy bym masz tak daleko szedł. To znaczy, wydaje mi się, że zawsze jednak lepiej, jak będzie to normalny aktor, tylko bardziej. Myślę, poradzić sobie jakoś. Z ob... Wiesz, ja nie mówię, że sztuczna inteligencja znowu ma zastąpić aktora dubbingowego czy tłumacza, ale jakoś wesprzeć. Wiesz, tak, szczególnie tak, tak. No, tych tłumacza. mniejszych. Tych Może to mniejszych. po prostu pozwoli, jednak, zasadniczo te koszta obniżyć i. Nie wiem, no wiesz, no to. Znaczy nie wyobrażam sobie, że, repu... Bez... że, wiesz, że reputacja Sony, yy, znaczy pozwoliby sobie, że Sony pozwoliłoby sobie na uszczerbek reputacji, gdyby na przykład, nie wiem, kolejna część God of War była tłumaczona właśnie mechanicznie i że wszystkie głosy byłyby podłożone przez, yy, przez sztuczną inteligencję, że, że jeszcze te duże tytuły będą dawać chleb, no nie Boberkowi, że nie tylko musi tam reklamy nagrywać, ale też jednak w tych grach się będzie pojawiał. I tyle, nie? Chociaż jak sobie pomyślicie, to kiedyś było tego mnóstwo. Kilzony, Uncharted, no po prostu wszystko. Wszędzie był pan Jarosław, a teraz jest trochę tego mniej. I ja, ja nie wiem, z czego to wynika, czy to jest właśnie to, że te koszty tego dubbingu są coraz większe i, i jeśli masz gdzieś coś ciąć, nie? Na jakichś kosztach, to właśnie tutaj czy po prostu y, y, gracze mają już coraz lepszy angielski i, i y, y, wybierają ten angielski i w, y, wtedy zapomina się o tych, którzy y, no, chcieliby posłuchać ojczystego języka, albo właśnie o tych najmłodszych, którzy no, potrzebują jeszcze jakiegoś takiego wsparcia, jakiejś pomocy i nie wiem, no, ale to jest takie już y, gdybanie, no nie? Taki, taka dygresyjka. No wiesz, no to jest, mówię, no to jest. Ja już teraz nawet nie pamiętam, czy Rise of the Ronin miało polską wersję w sensie napisy, bo dźwiękową na pewno nie, ale w ogóle teraz jest tak, że mówię, no te, te gry, one nie, nie są dubbingowane za bardzo, tak szczerze powiedziawszy. Mhm. No, to poza Spider-Manem, ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że to jest Spider-Man. Wiesz, jak wyjdzie Wolverine, to też pewnie będzie zdabingowany, nie? Ale to jakby. I tak. Nie dlatego, no, że. To jest First Party, czy i tak dlatego, dalej. że to jest jakiś duży tytuł. Tylko dla. Czy Ratchet był, był zdabingowany? Ten nowy. No tak. Chyba nie tak. Nie pamiętam cholera. Wydaje mi się, że był. Wydaje mi się, że był. Możliwe, no może, Mógł być, mógł być. No ja nie jestem. Tak jest, polska fan, dubbing, to... widzę, że znalazłem Dobra, masz rację, tak, no to raczej był rzeczywiście mhm. Mhm. No ale to są gry, które oni zakładają, że Po pierwsze, a, to jest jakaś wizytówka Po drugie, no tego się na tyle sprzeda, że to się zwróci Że to nie jest To jest, to już nie jest tak jak kiedyś, że aktor wchodził Po prostu do studia, machnął tam zrobił tą dniówkę Teraz już są takie Potrafią być gwiazdorskie stawki Za niektóre rzeczy no ale wiesz, masz Epic Mickey, te, teraz akurat znowu wyszedł remake, yy, gra od siedmiu lat, polska wersja napisy, nie? No właśnie, no właśnie. Gra, która jest, szczerze powiedziawszy, no nie wiem, ma z plakietkę Disney, no to umówmy się, no. Mhm. No to w takim razie, skoro jesteśmy w, w klimacie Sony i takich gierek, no nie wiem, chyba, że jeszcze jakieś podsumowanie, ostatnie słowo chcecie o, na temat... Plotki Square? Nie no. Wiesz, to jest na tyle y, krótka gra, że nie jest jakimś tam, wiesz, y, wyczynem y, ją skończyć. Więc nie będę jakoś szalenie odradzał. Jest za darmo na 100, na, na znaczy na tym, na plusie, więc można ją sprawdzić i jak komuś nie podejdzie, to po prostu ją usunąć. Y, y, y... Natomiast raczej nie, nie, nie polecam kupowania na. Na, na, na, ani na Switcha, ani na no A Jak na tam Xboxa. nowy Astrobot, chłopaki? Graliście? Nie, no już wiem, że, że trochę grał, przynajmniej, no więcej może niż trochę. A ty Rafał grałeś tego nowego Astrobota? Nie, jeszcze nie graliśmy, jeszcze nie kupiliśmy go. A... Okay. To jest moim zdaniem świetna gra dla, dla, dla młodych. Mam, mam tego, super, znaczy Super Mario Wonder mam, także za, na ten moment coś innego nam e, zajmie. No jest... Najbliższy ja skończyłem czas. Super Mario Wonder, nie wiem, nie gadaliśmy chyba nigdy o tym, ale no, świetna gra. No, znaczy, ty, wspominaliśmy, że, że to jest taki cichy hit, że chyba nawet specjalnie Nintendo nie promowało jej, ona po prostu wyszła, no i okazało się, że y, wiele osób, to nie wiele osób wzięło zaskoczenia, że nawet, y, bo to chyba z tamtego roku jest gra, nie? O ile dobrze się, jeżeli się nie mylę. No tak, tak. Tak, że ona była bardzo wysoko w tych rankingach, no nie Gier roku. No, bo czy to ja nie wiem, czy to nie wiesz, no, ja, ja cały czas jak, jak mam taki lekki zgrzyt, jak słyszę, jak, jak ty mówisz o Nintendo, bo ja mam wrażenie, że ciężko mi jest wyobrazić sobie kogoś Bardziej antypatycznie nastawionego do Nintendo niż Ty, Damian. Masz ja mam bardzo wrażenie, sobą wyobraźnię. Nintendo wydaje stary mnóstwo gier. Co chwila wychodzą jakieś. I to wcale nie są żadne remake. I. Co chwila wychodzi mnóstwo gier. Jakby dla mnie jest chyba z tej generacji w dalszym ciągu moją ulubioną konsolą, a, a ty cały czas tak opowiadasz, jakby to było jakieś zaskoczenie, że Super Mario Wonder. Nie no, no przecież to były trailery, był hit wielki. No. Ale nie, pamiętaj, wiesz, no, nie że nie widało ja w zeszłym roku, Baldurskim. Nie wypowiadam Gate 3, się czasami. Ale... Yy, to nie wypowiadam się tylko w, w swojej opinii, ale takie, yy, żeby w konwersacji, wiesz, wprowadzić. Yy, no te, rozumiem, pewną, nie, nie, stronę. pewną stronę, taką. Opowiadasz się jest, jako damian jako krytyk ogół. Nintendo. Nie, nie, jako taki ogół, no nie, że ogół stwierdził, ale o, oczywiście y, powinienem też bardziej y, podkreślać, no nie, że y, gdzie, gdzie jest, ale nie, ja, ja mam podejście do Nintendo takie, że jeśli jest jakaś gra, którą chcę bardzo zagrać, no nie, i ona jest Nintendo, to nie, to nie jest tak, że o Jezu, muszę nagrać zagrać na Nintendo, na tym Switchu i tak dalej. Nie, nie, ja w nią chętnie zagram. I po prostu jest tak, że żyjemy w czasach, gdzie tych gier jest po prostu za dużo. Naprawdę musisz decydować, w co chcesz zagrać i możesz zagrać we wszystko oczywiście po trochu, no ale jak już ci jakaś gra wciągnie, no to ona cię może wciągnąć na tyle godzin, że faktycznie wiesz, no taki Rise of the Ronin no to jest grana na minimum 60 godzin, nie? No to w, wiesz, w, jak grasz w Rise of the Ronin, to jest bardzo trudno sięgać po jakieś inne tytuły, no ale nie, nie, żeby nie było, już ja nie jestem wrogiem Nintendo. Ja uważam, że Nintendo dzięki temu, że wydaje gry, które są tak wyjątkowe i pod względem artystycznym, i pod względem rozgrywki gameplayowym, że tworzy naprawdę fajną alternatywę dla tych dużych konsol, dla, dla PlayStation, dla Xboxa. I, i, I to jest jakaś konkurencja. Pomiędzy PlayStation a Xboxem, to konkurencja jest bardziej powinna być. Czy znaczy, wiesz, ja myślę, że ja myślę, że przede wszystkim Nintendo, jakkolwiek yy, to nie są gry tylko dla dzieci, ale myślę, że Nintendo to jest przede wszystkim jedyna w tej chwili konsola, yy, która ma tak bogatą ofertę gier dla tego młodszego odbiorcy. I jest w stanie dostarczyć temu młodszemu odbiorcy yy, gry z naprawdę ciekawymi interesującymi mechanikami, które są w stanie przykuć uwagę również starszego gracza. Te wszystkie właśnie Zeldy, wiesz, Super Mario i tak dalej, i tak dalej, nie? Te wszystkie, nie wiem, Princess Peach i tak dalej. To są wszystko bardzo, to jakby to są gry dla młodszego odbiorcy, ale to nie są gry prymitywne. To nie są gry, wiesz, od jakiejś takiej sztampy robione, nie wiem, jak te wszystkie, nie wiem, no już nie chcę po powiedzieć, bo akurat ja mam dość dobre doświadczenia z tymi, pieskami, nie? Z tym psim patrolem. Ale umówmy się, pierwszy psi patrol to no, była taka niespokój. trochę gra na rympał, nie? To była taka platformówka 2, 2,5D powiedzmy, gdzie się cały czas szło w prawo, nie stanowiąca, nie mająca żadnych interesujących mechanik, no ale po prostu był Psi Patrol, była licencja i wiesz, i się w to grało, i to, to okej, okay, na swój sposób było fajne, no ale... Ja, wiesz, jak, jak, jak zes... wspominałem, na w chwilę, o takiej grze jakiś czas temu, DC League of Super Pets, to było mhm. na podstawie filmu. I to był, wiesz, o tyle był ciekawy shooter, nie? Czyli tam pionowo, mhm. pionowy shooter map, o tyle był ciekawy, że on wprowadzał dzieciaki w jakąś tam mechanikę em, Bardziej niż e, był dobrą grą i wydaje mi się, że ten drugie pieski, nie, tam właśnie, e, kurczę, bo pierwsze to był po prostu Psi Patrol, a te drugie to się nazywały e, Coś tam, ja Mighty Pups, Mighty Pups chyba się nazywało. Tam, Coś takiego, tak, tak. Że tak. można było grać we dwoje już i była, <głos> i to było zupełnie już, już widać było, że trochę dla... No nie wiem, dla, nie dla dziecka do 3 lat, nie? Czy tam 4 lat, tylko już takiego nawet takie taki 6-latek się zainteresuje, bo to już miało trochę mechaniki takie jak Lego, yy, mm -hmm. że wiesz, każdy miał swoją moc, trzeba było czegoś tam poszukać, jakieś minigierki były, także to już było lepsze rzeczywiście. I to też wprowadzało fajnie do... O ile ten pierwszy to było 2D nie? platformówka, to o tyle te Mighty Pubs na przykład wprowadzały nieźle em, w taką w to 3D, nie? to poruszanie no, się po, po... Tak, tak, ja też mam takie wrażenie, że oni, wiesz, jakby ta, ta pierwsza gra była zrobiona jakimś niewielkim nakładem świecie. środków, jakby wszystko poszło w licencję, potem to się sprzedało, okazało się, że, wiesz, zarobili na tym hajs, no to zrobili jakby grę bardziej zaawansowaną, ale jakby, jak generalnie ja nie zmierzam, to, wiesz, nie twierdzę, że poza Nintendo nie ma dobrych gier dla dzieci, nie, tylko, tylko wydaje mi się, że po prostu na Nintendo jest tego mnóstwo, natomiast na na takim PlayStation czy na Xboxie, no to to są takie od czasu do czasu się pojawiają takie ciekawe perełki, nie? Na przykład ten, no i to ten kotek. nie? Tak, tak. Natomiast ten kotek, wiesz, ten Little Kitty Big City, to jest bardzo fajna gra. Moja córka zresztą ona jest w ogóle zafascynowana generalnie zwierzętami, kotami, akurat w ostatnim czasie. Więc to jakby całkowicie spełnia jej, wiesz, jakby oczekiwania, więc, więc, więc jak najbardziej. Ale, ale zasadniczo zmierzam do tego, że taki Super Mario, który wygląda jak gra. Właśnie dla dzieci, no ale to jest też, wiesz, nie samo mechanicznie to jest po prostu perełka dopieszczona, nie? W, i, i, i, I, że tak powiem, wy, wypolerowana, nie? Mhm. E, więc, więc to jest jakby ta różnica, nie? No ale już nie wiem, oddaję głos Damianowi, bo nie wiem, gdzie jesteśmy za bardzo, gdzieś się odpłynęliśmy. Nie, nie, no, no, znaczy chciałem, chciałem przekierować się w stronę Astrobota trochę tę dyskusję, bo... Aha, Astrobota, e, no, Astrobot... pograłeś, no. ty pograłeś coś w tego Astrobota? No ja, no ja pograłem, ale właśnie to tak, grałem na takiej Mało. zasadzie chyba jak, jak Rafał chciał grać ze swoją córką, znaczy w, w tego planki swoje, czyli oddać jej pada i najwyżej pomagać w danych momentach trudniejszych. I ja tak grałem właśnie w Astrobota i muszę przyznać, że to jest bardzo sympatyczna gra. Ma fajne te wyzwania platformowe. I yy, ja wiem, że yy, Juriuszu nie chcę, żebyś tutaj odpalał się na nie, ale ja nie mówię tego w pejoratywnym. Nie, w, Ale ta gra jest po prostu tym Super Mario Galaxy Odyssey na PlayStation. Hmm. I to jest moim zdaniem fajne. Nie, to, to, ja, jest, to jest zbyt duże. Ja, wiesz, ten filmik, który wrzuciłeś, to jest taki filmik na nie, zasadzie, nie, okej, okay, taki... tu i tu poklecz skacze do góry tak. albo się wspina. Okay, nie, dobra, tam chodziło to o to, że tam to, było nie? po prostu 50 może różnych, fakt, różnych mechanik. Może Wydaje mi się, że może fakt, że właśnie patrzysz, jak ktoś gra w tą grę, a nie samemu grasz, powoduje, że, że masz takie odczucie. Dlatego, że jakby sposób wykorzystania wiesz, tego pada, tych różnych mechanik wspinania się, ja nie pamiętam, żeby w jakimś Mario wspinanie było tak rozwiązane z małpką na przykład nie? albo z wykorzystaniem tych triggerów. Jakby cała ta gra jest oparta w bardzo dużym stopniu na, na tym kontrolerze i na takim błyskotliwym wykorzystaniu kontrolera Sony. Natomiast poza tym jest też kapitalnym wręcz momentami odniesieniem do, do tych wszystkich marek tak, Sony, tak, które tak, znamy, tak? tak, tak, tak? Z, tak, tak, tak nie wiem, God of War, twojego ulubionego Uncharted i tak dalej, i tak dalej, nie? Tam jest mnóstwo takich mrugnięć oka i, i nie mówiąc już o tym, że w ogóle ten stworek zielony, który tam ukradł ci części tej, tej, tej konsoli, tego PlayStation, no jest zielony, nie? Hello, więc... No właśnie. No. To nie jest, wiesz, to jest takie, wiesz, wrugnięcie okiem, ale wiesz, tak, że po prostu trześniesz tą powieką, że aż tsunami się robi, tak, tak. Tak, natomiast ja, ja uw... znaczy ja mam jakby tylko jeden... czerwony, jedno, to by było, wiesz, po Nintendo. Tak naprawdę do, yy, bo ja bym się nie skupiał na, na takim, wiesz, to jest takie, no ale posłuchaj, no mhm. jakby 90% gier... Tak nawiązuje jedna do drugiej i wykorzystuje te same mechaniki, tylko co z tego, nie? Jakby to, co to mamy ciągle mówić, że, nie wiem, nie. kolejny Call of Duty jest, yy, nie wiem, yy, to Wolfenstein ja uważam, że da. to jest super. I tak dalej. Ja no, właśnie, albo ja bym był ostatnią osobą, która by powiedziała, że jeśli ktoś kopiuje Kopiuje, bo to nie chodzi o to, że się inspiruje i tak dalej, tylko kopię jakąś mechanikę z innej gry, że to jest złe. Nie, ja uważam, że właśnie. Czyli znaczy, bym ja nie powiedział, że kopiuje. Się uważam, że to jest zbyt mocne w kontekście. Nie, ale tego, a, a ja mówię o kopiowaniu, to... nie o tej grze, tylko w ogóle generalnie. Czyli po prostu bierzesz mechanikę, wiesz, czyli to, co żeśmy mówili tyle razy, że to jest tam metroidwania, że, że metroidwania to jest ten taki gatunek tych platformerów, gdzie zbieramy, gdzie pewne rzeczy są niedostępne na początku, pewne lokacje, bo później musimy zdobyć pewne... No i to jest właśnie dobry tym... przykład, o który mówisz, to znaczy bierzesz... Zobierzesz sobie Metroidvanie, ale każda dobra Metroidvania coś tam dodaje. Czy Oczywiście, to jest warstwa tak. estetyczna, czy to są jakieś dodatkowe i inne mechaniki, które się pojawią. I tak samo jest z Astrobotem. To, że znajdziesz tam pewne elementy, które są podobne do, nie wiem, Super Mario Galaxy czy do jakiejś innej gry, okej, okay, ale tam jest dodatkowo cała warstwa zupełnie nowych i świeżych rzeczy, których nie było wcześniej. Nie? W, no tak, w ale są pewnie grach. też takie gry, które kupiłem, na przykład była taka gra, chyba nie wiem, Death's Game, nie, no nie chcę nawet mówić tytuł, bo to chyba nie ten tytuł, ale no widziałem mnóstwo gier, które były totalnie wizualnie z żynką z blasfemus. I pewnie rozgrywkowo też nawet były podobne. I wiesz, no to jest takie ordynarne, chamskie, ale chodzi mi o to, że mimo wszystko ja też nie miałbym do nich pretensji, po prostu niech oni sobie to robią, może to jest dla jakiegoś studia jakaś taka, wiesz, pierwsza gra i musieli tak to zrobić. To jest tak jak ktoś, kto nie wiem, uczy się rysować, to dużo czasu spędza przerysowując rzeczy, tak? ale dopiero po jakimś czasie, no nie, ma na tyle umiejętności, ma takie tu rozbudowane portfele, że może zrobić coś oryginalnego, coś, coś się odpali. Więc ja generalnie uważam, że to, że udało się kiedyś uzyskać właśnie taką swobodę w tworzeniu gier, gdzie nie musisz się oglądać za siebie, czy przypadkiem, wiesz, nie, że nas skopiowałeś, ale po prostu ktoś już wcześniej na ten pomysł wpadł, na który to by się wydawało, że wpadłeś na niego po raz pierwszy, że ktoś może Cię oskarżyć o e, zawłaszczenie sobie tej, te, te, tego pomysłu na, na, na, na tę rozgrywkę i, i Cię pozwać, i Cię zablokować. I ja uważam, że generalnie właśnie dzięki temu, e, wiesz, mamy tyle fantastycznych gier, wiesz, z pierwszej osoby, Damian, w shooterów. Dzięki, te... Dziękujemy Damian za ten statement. Natomiast ja powiem, że dla mnie jedyną wadą e, Astrobota, i której w sumie do końca nie rozumiem, czemu tak to się stało, Dlaczego ta gra nie jest. Nie ma żadnego, żadnej formy koopa? Mam nadzieję, że może to wprowadzą z jakimś dodatkiem w przyszłości, ale wydaje mi się, że byłoby super móc pograć w robota razem z. właśnie z tym młodszym graczem, nie? Z córką czy z synem. Wydaje mi się, że to by było świetne. No może dlatego, że właśnie na Nintendo jeszcze takiego fajnego nie zrobili takiego koopa, nie? Tylko wiesz, sterowanie czapką albo jakieś zbieranie gwiazdeczek, nie? Że nie było. A jaki to byłby fajny pomysł, że wiesz, grasz Mariem i Luigi. Ma tutaj dwoma astrobocikami, nie? To by było super. Bo muszę po prostu poczekać, aż, aż Nintendo to wymyśli. To taki żarcik. Już. No, no właśnie widać, że aż się zapowietrzyłem ze śmiechu. <laughs> Już e, Państwo tego nie widzą. Już musiał wyciszyć, po prostu. Wiecie, to jest, to jest e, trzecia, trzecia odsłona, już. E, chyba, że tam w Playroom był też Astrobot, ale nie jestem pewien. Natomiast mieliśmy to Rescue Mission, mieliśmy to, tą, tą, tą, tą grę e, przy starcie PlayStation 5 i, i mamy e, kolejnego Astrobota. Może, e, może będzie. E, kolejna część i będzie albo jakiś DLC i będzie ten kop. No, wiesz, to ja je ja trochę liczę. czy znaczy na pewno Astrobot jest sukcesem mega. Tak. Yy, więc wydaje mi się, że to będzie cały czas gdzieś tam cały czas eksplorowane, szczególnie, że yy, nie chcą być eksploatowane. Yy, bo, bo widać, że jest yy, sanie na tę nostalgię. I wydaje mi się, że też to Kwestia tego, że coraz więcej starych gier pojawia się w tym, najwyższym, w tym najwyższym pułapie plusa i to są też takie trochę niszowe tytuły, to też wskazuje na to, że ludzie chyba tego chcą i Sony, z tego co wiem, to zapowiedziało chyba Dino Crisis 2. Um, teraz na, na październik albo to wyciekło, ale ja sobie teraz pogrywam w taką grę e, Mr. Moskito, nie wiem czy to w ogóle wcześniej było e, w Europie Słyszałeś o tej grze w ogóle? Mister Moskito? Mister Moskito. Nie, ja nie słyszałem. Nie? Gracie ja to się... komarem. to jest PlayStation 2 e, gierka i to przez emulację bawię się w to. E, I to jest taka maksymalnie japońska dziwna gra, gdzie właśnie jest koniec lata, jest dom e, jakiś państwa, chyba Yamada oni się nazywają, e, jest, jest mama, jest córka i jest ojciec, oni są tam e, atakowani przez nas e, w różnych pomieszczeniach e, domu. I, I musimy zbierać, wbijać się w konkretne punkty ich ciała i, i bańki krwi napełniać, żeby móc przetrwać zimę. No i oni tam na początku są, wiesz, nie, nieświadomi, że... znaczy mają bąble nagle, nie? Bo, bo się orientują, że mają komara gdzieś tam na początku jakieś tam zapachowe rzeczy roz, roz, rozwieszają, później jakieś tam pojedynki zaczynają z nami walczyć, całkiem, całkiem w porządku i ten poziom trudności rzeczywiście jest coraz, coraz większy, coraz trudniej bo to jest na przykład ograniczenie czasowe albo, albo właśnie e, ograniczona, ograniczone nasze życie a, a, tam mocno atakują i trochę trzeba skillowo do tego podejść, sterowanie też jest dosyć ciężkie, e, ale Przyznam się, że jestem zaskoczony, bo to jest takie, wiecie co, to jest takie mega oryginalne, coś z tego, z tego PS2 Classics jest całkiem sporo gier i to, to się tak wyróżnia i te inne gry, które tam trafiają, no tam trafiło Ape Escape, tam trafił chyba Dark Cloud, bardzo lubiany przez ludzi e, RPG. Ja się bawię też e, w Time, time Splitters. Najpierw jedynkę przechodzę, później będzie moja ukochana dwójka. Um, także oni chyba wyczuli, że ludzie chcą w to grać. Do tego jest też tyle remake'ów e, zapowiadanych. Ja nie mam, wiecie, jakoś tam... Dużo tych gier nie mam ogranych. I ja nie mam jakiegoś tam problemu sięgać po coś starszego. E, szczególnie, że te mechaniki są oryginalne i... E na obecne czasy w jakiś tam sposób unikatowe. To co ty powiedziałeś właśnie o Nintendo, że Nintendo ma potężną bibliotekę e, bardzo unikalnych gier. Jak na, jeżeli porównamy to wszystko e, te trzy, powiedzmy cztery, bo jeszcze PC, cztery obozy, to rzeczywiście Nintendo się bardzo wyróżnia właśnie tymi swoimi pomysłami. Ale wychodzi na to, że no, gdzieś tam tego w tych przepastnych archiwach Sony też ma, nie, i, i, i mimo że ten, tymi open world'ami jesteśmy, a byliśmy właściwie zasypywani, to teraz gdzieś tam się pojawiają jakieś inne rzeczy. A... Wiesz co, to... ja, ja tylko myślę, żeby było super, gdyby, gdyby, bo ja też nie mam nic zasadniczo przeciwko, wiesz, tym remake'om czy remasterom i tak dalej, tylko jeżeli to będzie tak, jak ten zapowiedziany Soul River, to powiem szczerze, że nie wiem, czy chce mi się w to bawić, wiesz. A co się... jaki jest Soul River? Bo, a, wiem, dobra, ten o tym mówisz. No wiem, tak, wiem, że wiem. wiesz, że chodzi mi o to, że ja bym chciał, żeby to było na zasadzie ok. Wracamy do tych starych, zapomnianych, albo przynajmniej gdzieś tam zakurzonych gier, bierzemy to, co było ciekawe, i jakby robimy nową grę, wiesz, z nową grafiką, na nowym silniku, wykorzystującą potencjał i możliwości dzisiejszego sprzętu, nie? Niekoniecznie to musi być od razu nie wiadomo co, ale, ale żeby to już po prostu, wiesz, do, było fajnie dopasowane do, jakby do dzisiejszych czasów, tak? Bo jeżeli to ma być tylko, wiesz, tak jak w tym Soul Riverze na, na ostatniej konferencji Sony, że oni, już po prostu tylko... Po... Ja naprawdę jak patrzyłem na to, to, to musiałem zrobić pauzę i patrzeć na te dwa obrazy, nie? Bo to wyglądało po prostu jak, okej, okay, dobra, podbili rozdzielczość wyświetlania, nie? I to nie, wszystko. To bardzo rozjaśnili obraz, bardzo, wiesz co, e, trochę, wiesz co, na początku e, przy, przyznam się, że jak powiedziałeś Soul River, to ja pomyślałem o Soul Calibur i Aha. nie za bardzo zacz, zaczaiłem. Trochę tam pośledziłem tego Soul Rivera i jest dużo zmian. bo Pierwsze modele, postaci są moim zdaniem na gorsze. E, trochę odarli tę grę z klimatu. Hmm ja mam takie wrażenie, bo ja bardzo lubię pierwszego Soul River'a i grałem go na niego, niego na Playstation i tam było coś na pewno innego z wyświetlaniem tego obrazu 3D, przez co ta grafika była i ta gra była taka trochę psychodeliczna um, ona miała swój klimat właśnie dlatego, że tam nie było do końca tych takich, nie wiem, linii prostych, to wszystko było takie, takie dziwne powyginane um, i teraz to wszystko jest odarte. Moim zdaniem ta gra mocno traci w prezentacji już, nie? No jest super płynna i tak dalej, ale, ale jeżeli chodzi o prezentację, to się zdecydowanie gorzej prezentuje i, i też mam takie wrażenie, że Raziel jest, jest taki generyczny. Ktoś gdy na Twitterze porównał do do Elfa z World of Warcraft. Czy tam Warcraft 3, jeszcze pamiętam, ale tak właśnie, że to bardzo podobny jest, że, że odarli, odarli grę z, z swojego takiego jakiegoś stylu. No, Ale wam, powiem wam, że jeśli chodzi o te remastery, to Sony to chyba nie umie remastery. Znaczy, umie je sprzedawać, w sensie yy, pojawia się The Last of Us, kolejna tam wersja, tak, remaster, remake i... Mimo, że te zmiany są wręcz kosmetyczne, nie? Ludzie to kupują. No bo jaka jest różnica między wersją na PlayStation 4 a PlayStation 5? No tam są, to są kosmetyczne rzeczy, nie? Oczywiście dostrzegalne i Digital Foundry może zrobić z tego materiał bardzo ciekawy, ale dla przeciętnego gracza niedostrzegalne. A teraz wrzuciłem wam na, na, na czata zdjęcie, właśnie z, yy, z rozmowy Digital Foundry na temat yy, Horizon Zero Dawn Remaster, czyli, czyli pierwszej gry. I po prostu najlepsze, że ta, ta gra po tym Mii Masterze wygląda gorzej, na przykład twarze postaci wyglądają jakby były dobotoksowane, jest mniej światła, no to jest niesamowite, że no w tym momencie to tak naprawdę no nie, nie mamy do czynienia z jakąś poprawą grafiki, tylko z jakimiś kosmetycznymi zmianami. W grafice. No ale ty obejrzałeś, bo ja nie widziałem tego, wiesz, wrzucasz jakby pojedynczy screen, no to jakby ciężko mi się wypowiadać tak kategorycznie na podstawie jednego screena, nie, ja, ja bym po pierwsze nie do końca jestem pewny, czy Digital Foundry miało możliwość w ogóle obejrzenia tego remastera, czy to jest bardziej na zasadzie, że oni gdzieś tam, oni jeszcze nie dostali tej gry po prostu do, do testów, wydaje mi się, tak jak oni ostatnio wrzucają dużo takich materiałów, zauważyłem, które są oparte na y, jakichś tam dostępnych materiałach w sieci, więc ja szczerze powiedziawszy poczekałbym tak naprawdę na, na to, aż ten remaster wyjdzie. Po drugie, wydaje mi się, że y, wiesz, czy ludzie kupują? Nie wiem, no to nikt nie kupują. Wy, przecież nikt niko, ja, ja nie wiem, ja jakby mm, ja mam ten Zero Dawn na chyba na Steamie kupiony. Ten, ten poprzedni, no to wiesz, to mm -hmm. zobaczymy, tak? Jakby wiesz, nie, nie grałem, też kiedyś w niego będę chciał zagrać, więc yy, mówisz yy, na przykład The Last of Us. Yy, no to ja zagrałem w pierwszy The Last of Us, yy, to był jakiś remake chyba jeszcze z PlayStation 4, czy tam remaster, nie wiem, bo już się gubię. Potem był, zdaje się, na PlayStation 5 wyszedł kolejny i potem był The Last of Us, druga część, która też jest zremasterowana. No ale wiesz, ale ta część jest dostępna w PlayStation Plusie. Więc ja sobie w nią zagram za jakiś czas na, na PlayStation Plusie, więc jakby z wisami nie, to nie, ja uważam, czy... że w ogóle Zero Dawn to jest świetną grą i w ogóle warto w nią tak Jak nigdy nie grałeś, to moim zdaniem jest nawet lepsza od dwójki, nie? Ten Forbidden West. Nie? To znaczy, wiesz, ja sobie, ja sobie kiedyś, dlatego mówię właśnie, że wiesz, ja sobie na przykład bardzo chętnie kiedyś do tych gier wrócę i szczerze powiedziawszy, jeżeli... ja, Ale wiesz, ja jestem specyficznym graczem, no bo ja nie miałem PlayStation 4, więc jest jakby dużo gier cały czas z tej, z tej ery PlayStation 4, które mnie z jakiegoś powodu ominęły. W związku z tym, wiesz, ja sobie kiedyś, mm -hmm. jak będę do tych gier wracał, to z przyjemnością sięgnę po zupdatejtowany remaster, tak? No tak? Znaczy polecam. Szczerze Manchester powiedziawszy, 4. ciężko mi jest uwierzyć, tak naprawdę, Damian, że... No, remaster... Ale jeżeli tak jest, no to, be... to, to będę pierwszy, który będzie rzucał kamieniem w Sony, jakby, wiesz, nie ma problemu. Natomiast poczekałbym, aż faktycznie Digital Foundry dostanie tą grę do testów i i będzie mogło się oprzeć na podstawie gameplayów, które sami będą mogli sobie przygotować i, i tak naprawdę odpalić tą grę. Bo na razie to jest, wiesz, to jest tylko takie troszeczkę wróżenie z fusów, nie? Żadnej z tych gier, które zostały zapowiedziane czy na PlayStation 5 Pro, czy, czy które mają dostać te patche, żadna z tych gier, jakby Digital Foundry, nie dostało do siebie do redakcji, żeby ją odpalić i przetestować, tak jak mogą przetestować, nie wiem, każdą grę, która dzisiaj wychodzi, nie? Wiesz Więc co, jakby... oni czasami mogą, tylko mają pewne embarga i dopiero no, może później, mają, bo, może dostali, bo, bo mają embargo, no, ale jeżeli tym bardziej mają żeby... embargo, to nie będą teraz mówić tak... o tym, że ta gra jest dobra czy zła, tak? Czy ma dobry remaster, czy zły remaster, nie? No nie bo mają no to, embargo. To... Tak, tak. Nie, znaczy chodzi mi o to, że wtedy faktycznie, no nie, powiedzmy jest jakaś taka cisza na temat na, na jakiejś gry i w momencie, kiedy jest premiera i tak dalej, to oni już mają gotowy materiał, wiesz, 15-minutowy, z liczonym klatkarzem, z, z powiększaniem fragmentów, no nie wiem, wytykaniem błędów w grafice i tak dalej, tak dalej. Ale nie, no, ja rozumiem, tylko wiesz, no, chodzi mi o to, że tak jak powiedziałeś, że po prostu śmieszy cię ten remaster. Ciebie, osobiście, nie? Wiesz, że wszystkich na całym świecie śmieszy. Soul Rivera, tak mnie z tego, co widzę, do tej pory, tak samo jak ty nie widziałeś przecież nie zagrałeś w remastera Solivera to mnie śmieszy po prostu ten remaster Horizon Zero Dawn, bo uważam, że że on, że cała ta praca, która poszła w zrobienie tego remastera, no wiesz, taka... Ale ja wszedłem teraz na stronę sobie Digital Foundry, do mhm. zakładki wideo i ja nie widzę żadnego materiału dedykowanego Horizon Zero Dawn, więc szczerze No to powiedziawszy... do, do, na, musisz wejść na... na, na, na e... Digital Foundry Clips i dwa dni temu jest. E, no tak, też, ale te clips to są oparte właśnie na. No to to jest. No to oni mają taki. To jest chyba podcast, wideo. Nie, no ja to kojarzę. Ja direct, jestem fanem weekly. tego, ale to mówię. No to na przykład e, w no tych clips to... mm -hmm. oni zrobili, zrobili serię na temat tych tam, nie wiem, 12 czy 10 gier, które zdaje się ten jeden z tych gości mógł zobaczyć organoleptycznie w Stanach. E, tak. i zrobili jeden długi filmik, który trwa 20 minut, a potem go pocieli na małe filmiki i wrzucili na Digital Fondry Clips, ale... Nie, nie to oni, jest jeden cały oni... podcast dwugodzinny, a później na tych klips możesz już tylko konkretną rzecz, no, wiesz, no, monetyzują wszystko, jak się daje, jeśli chodzi o te wideania. Nie, no tak, tak, no. Mhm. No, a w ogóle, y, a propos gier Lego i Horizon, y, Horizona, widzieliście, jak to wygląda fajnie, sympatycznie? Nie wiem, czy jesteście się fanami gier Lego. Ja jestem takim umiarkowanym. Niektóre mi się podobały, niektóre po prostu się odbiłem. E, tutaj chyba wszyscy graliśmy w, e, w ten Under City, Undercover, nie? Lego City Undercover. Mhm. E, więc ja jestem bardzo ciekawy tego Horizon, no nie? Legowego. Skoro już żeś mówimy o tych, o Horizonie. No, ale ja... chyba nie podzielacie. Ja, ja na pewno nie będę kupował, bo w tym momencie. Um mocno się odbiliśmy od e, Star Wars, Ska, Skywalker Saga Star Warsów to jest e, jakoś chyba w sierpniu dostaliśmy też w plusie i, i się jarałem i no niestety ani mnie jakoś szalenie nie pociąga a moja córka zupełnie nie, a, a ja z nią gram w Lego i nie mam zamiaru wiecie no grać samemu mhm. e, jeszcze gdyby wiecie gdyby Gdyby rzeczywiście e, Skywalker Saga było jakąś taką grą, która by mnie mocno wciągnęła, nie? E, ale nie wiem, jest, jest, jest za duża, jest, e, jest zbyt chaotyczna, jest. E, już czuję, że po prostu tam jest masa rzeczy do powtarzania, żeby, żeby zrobić na 100% i do kupowania i to jest olbrzymia gra na dziesiątki godzin i ja samemu w to nie będę się angażował, A więc Horizon tym bardziej, no. No, nie, no nie jest to jakaś tam moja ulubiona seria, ja pograłem w jedynkę, nawet i nie skończyłem, no dla mnie trochę za, za bardzo rozwodniona fabularnie i przykro mi to mówić, ale e, repetetywne, taka, nie wiem czy to dobrze, dobre słowo jest e, ta, ta rozgrywka ta rozgrywka była e, na początku super a, a później mm, z kolejnymi e, dinozaurami, z kolejnymi robotami gdzieś to się po prostu stawało taką straszną rutyną bez żadnego większego wyzwania i, i, I ostatecznie nie skończyłem. A, także nawet nie sprawdzałem nie będę sprawdzał tego, tego Lego. Może za jakiś czas, jak kiedyś trafi do plusa, to. to Może po będzie urzucam. za darmo w plusie. Bo ja na przykład ja nie jestem fanem gier Lego. Niestety rozumiem, że one są super i jakby ja ich nie krytykuję. Natomiast ja sam nie mam powodu, żeby w nie grać, a. Moja córka specjalnie woli się bawić normalnym LEGO niż, wiesz, niż grać w LEGO, więc niestety nie mam tym bardziej powodu, żeby... Natomiast to, co powiedziałeś o Horizonie, to ja się z tobą w pełni zgadzam, bo ja na przykład nie skończyłem. Ja grałem tylko w Forbidden West i ja go nie skończyłem. Rozgrzebałem go gdzieś 20 godzin i ta gra jest tak nudna po prostu, tak, tak rozwleczona i te dialogi są tak nudne jak flaki z olejem, że ja po prostu straciłem jakiekolwiek zainteresowanie Grania w tą grę. Więc jakby troszeczkę z przymrużeniem oka przyjmuję tutaj słowa Damiana, że Horizon Zero Down to jest wybitna gra, czy wspaniała gra, w którą się zażywimy. I uważam, że jest lepsza. I uważam, że jest lepsza. jest lepsza od Forbidden West, no ale dlatego, wiesz, że ten ja już świat jest świeży. ten zły dotyk mam za sobą i no nie jest. No tak, wiem, czy ale chodzi mi o to, to że. Jak że będzie no za darmo jest... w PS Plusie, to tak. Tak, bo to jest sequel i, i sequel po prostu już ci nie zaskakuje wiesz, tym światem, tym miejscem, a Zero Dawn to nie tylko właśnie to, że masz to odwrócenie. No ale ja nie grałem w Zero Dawn. Tak? No ja tylko mówię, ale ja mówię, dlaczego uważam, że Zero Dawn był lepszy i dlaczego Zero Dawn mi się bardziej podobał, kiedy pierwszy raz z niego zagrałem. Że po pierwsze ten świat był naprawdę taki zaskakujący, nie? Wiesz, miałeś to odwrócenie, że miałeś te mechaniczne potwory, ale ludzie byli bardziej tacy plemienni, bardziej żyli no w Przyogra... byli bardzo ograniczeni technologicznie, że się tak wyrażę, tak bardziej kierowali się zabobonami. Przecież to właśnie ta kwestia, nie, dlaczego, kim jest nasza bohaterka, skąd się wzięła, i wiesz, no ten, ten, ten początek. No nie chcę nikomu tutaj zradzać początku, ale on nawet w tych, tych migawkach z Digital Fundry, tam się pojawia, nie? Jak ona jest tym małym, małym, takim dziedziuszkiem słodziutkim, ale chodzi o to, że po prostu ten świat był intrygujący. I kiedy poznawałeś tajemnicy tego świata, te, bo to jest. Wiesz, post-apo, no Ale też miałeś całe ten, ten, te, te warstwy tego, co doprowadziło do tego, e, co się teraz stało, nie? Że naprawdę dużo fajnych rzeczy, wiesz, no bo to nie jest tak, że ona totalnie jest technologiczna. Ona ma to takie urządzenko, takie w, przy skroni, które pozwala jej skanować to otoczenie, wiesz, takie różne rzeczy, nie? Więc to nie jest tak, że ona totalnie jest jak, jak nie wiem, w, w Far Cry Primal, nie? Ma tylko dzidy, łuki i takie rzeczy, ale chodzi mi o to, że po prostu świat był ciekawy i były fajne postacie. Świętej Pamięci Lance Reddick grał jedną z nich, więc od razu to mi podnosiło do oceny. Forbidden West był grą ładniejszą, ale moim zdaniem pod wieloma względami już był taki, już był taki mniej intrygujący. Dużo było takiej papki fabularnej. No wiadomo, kto był, kim mogli być zli, źli, jak wyglądali. No to po prostu było z bardzo takimi grubymi nićmi szyte, więc ostatecznie ja skończyłem Zero, przepraszam, Forbidden West, ale już końcówka mnie wymęczyła, więc być może, gdyby ale się okazało... powiedzieć, że, że, że Zero Down, jakby tymi złymi nie byli tacy sami źli, jak... Nie, chyba nie. No, wiesz tego, to musiałbym co musiałbym ci to... zdradzić bo tam, bo to po prostu wiesz ta fabuła wybiega poza poza glob czy tak wyrażę w dwójce Antony, tu, ale nie no, ale się... to, to już to, to, to było pamiętam. no to wiesz ale to, to, Les, to forbidden west też, e, też ja było tak zero Wiadomo, down ma nie. super początek bo um, wiesz mamy tą bohaterkę która jest jakimś tam odszczepieńcem, outcastem wyrzucona z, z plemienia, żyje gdzieś tam z ojcem na uboczu i um, ona przechodzi jakąś tam próbę, jest jakiś atak w ogóle jakiejś innej siły jakiegoś plemienia, pojawia się jakieś spaczenie i wiesz, to jest taki narusza na um, prowadzić, prowadzić śledztwo e, jednocześnie trochę chyba też pomścić ojca i um, to jest nawet, wiesz e, całej krainie zagraża jakieś plemię, które potrafi te, te, te roboty przejmować, jest jakieś właśnie e, jakaś taka właśnie to chyba spaczenie się nazywa albo skażenie, już teraz nie pamiętam e, i to w ogóle przypomina trochę m, ten wątek 13 wojownika i, i pełzający język ognia, gdzie jakieś plemię niedźwiedzi się pojawiło i zagrażało wikingom tutaj masz to samo, jakieś plemię e, z nie wiadomo skąd się wzięło, ale ma możliwość zniszczenia cał całej tej powiedzmy kolebki która tam została, tej ludzkości i, i ten, ten ten haczyk jest bardzo fajny, nie? Tylko, że to się roz rozmywa to, tą skalą, wiesz, tego, tego chodzenia po tych węzłach, e, mhm. szukania tych znajdziek, żeby łyknąć troszeczkę tej, tej, tej, tego lore, tej, tej fabuły, tak. dlaczego tak się stało. I, i, Ale są też fajne myślę, miejsca, że... nie są fajne miejscówki te, te, te, ten świat potrafi cię zaskoczyć, nie? No, tak, nie bo tam jakaś już tak, na, bardzo... na, na stadionie zrobiona, e, tak. te budynki takie wiesz, drapacze chmurne, to, to się już właściwie walą. E, tak. To jest no te, te, tutaj... te, te, te miasto słońca, że się tak wyrażę, bo nie chcę za bardzo zdradzać, jak już bym zagrał. Wiesz, to też to fajnie jest też wygląda. Taka... Nie, tam tak. możesz zdradzać, nie mam z tym problemu. Bo szczerze, to, chyba, nie wiem, to się jak... dzieje w Utah, czyli tam trochę górzysty teren, więc tam są naprawdę fajne rzeczy. Jeśli, e... jeśli zagram w tego Zero Down, to wiesz, to, to zagram go za tak odległy czas, że i tak zapomnę tą naszą rozmowę. Więc... Mm -hmm, mm -hmm. No, no, to ja powiem tak, że tak właśnie, ja wiem, na ci patrzę, na pewno nic mi nie zapomną i wszystko mi wypomną. Ale no. nasze spoilerowania no. mogą wypomnieć, ale no. mm, wiesz, i, i to, się, to, się, y, to się rozmywa właśnie w tej skali no, tych takich gówno questów, takich tych słabych dialogów, tych postaci, mm. które y, mają quest, że atakuje ich wielki aligator, któregoś tam wcześniej ze trzy razy takiego, takiego się zabiło wiesz yy, moim zdaniem ta gra byłaby super gdyby była bardziej liniowa to jest może yy, dużo ludzi się ze mną nie zgodzi ale gdyby to był bardziej skondensowane doświadczenie yy, z tymi samymi mechanikami nie, tylko yy, jakiś yy, na przykład jeden potężny przeciwnik i tam parę, parę, parę, mniej, parę mniejszych w takim korytarzowym E, miejscu, gdzie musimy rzeczywiście pokombinować nad taktyką, nad e, tymi umiejętnościami potykacze, jakieś tam wabiki, jakąś tam czujkę przejąć i, i wtedy może by było to fajniejsze, aczkolwiek to są tylko moje wrażenia po, po, po tym co tam kilkudziesięciu godzinach naprawdę niewiele mi zostało do skończenia i dałem sobie spokój, bo chyba mm, Chyba byłem na etapie, że już zostało mi powiedzmy, kończyłem główny quest i ruszyłem tam na dodatek, i, i wtedy się, wtedy zrezygnowałem w krainie dodatku Takiej wiesz, z tego, jak, jak, jak słucham, jak opowiadasz o Zero Down, to i, i przypominam sobie Forbidden West, to w zasadzie to wszystko mógłbym przełożyć do, do Forbidden West. I wiesz, i, i tak sobie teraz myślę, że z tych takich gier z dużym, otwartym światem które są po prostu napakowane właśnie, tak jak mówisz, takimi nic nieznaczącymi aktywami. Znaczy, z jednej strony mamy oczywiście ten główny wątek fabularny i, i, i te główne questy i tak dalej, ale z drugiej strony jakby wiesz, masz mnóstwo tych aktywności, które mają jakby graczom spowodować, żeby ci gracze grali przez te 10 godzin, nie? I jakby z jednej strony tak, taki, taki mam dysonans, bo z jednej strony tak sobie myślę, no nie ma w tym nic złego, Dlatego, że jeżeli ktoś, jeżeli rzeczywiście ten fundament tej gry jest fajny, ciekawy, interesujący, świat mi się podoba i tak dalej, no to naturalne jest, że jako gracz chciałbym spędzić w tej grze wiele, wiele godzin, ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę Forbidden West, to, to mam wrażenie, że z jednej strony niby jest fajne, ale nie na tyle fajne, żebym chciał właśnie spędzać te, te dziesiątki godzin, bo jak sobie przypomnę, wiesz, Rise of The Ronin, gra, która jest momentami mega powtarzalna. Kurde, ale ja bym ją drugi raz przeszedł, stary. No po prostu ta gra jest, jest fenomenalna, jeśli chodzi o gameplay, dla mnie przynajmniej, nie? Ale to mówię, to jest znowu bardzo subiektywne odczucie. Yy, I jakby nie mam problemu z tym, że w Rise of the Ronin musiałem robić dziesiątki jakichś durnych yy, zadań, wiesz, które się opierały na tym, pójdź tam i wszystkich wybi, nie? Bo jakby ten, ten, ten, to sedno tej mechaniki, to jądro tej mechaniki, było tak genialnie, dla mnie przynajmniej, tak genialnie weszło w, w te moje odczucia, nie wiem, co już o tym w klimacie i tak dalej, nie? Więc oczywiście to jest wszystko bardzo subiektywne, no bo wiesz, ktoś inny może mieć zupełnie inne odczucia i tak dalej, i tak dalej, więc jakby, ale, ale chciałem tylko powiedzieć, że właśnie tak jak mówisz o tym, o tym Zero Dawn, no to ja myślę, że to wiele z tych rzeczy jest jak najbardziej aktualnych w Forbidden West, przynajmniej z mojej strony. by tam pasowała tak. budowa, nie wiem, tych nowych, dwóch pierwszych, bo trzeciego nie grałem Tomb Raiderów albo e, The Last of Us czyli e, trochę otwartego świata, wąskie gardło bardziej skoncentrowane na fabule e, mniej właśnie jakiegoś takiego... No właśnie The Last of Us wiesz, to jest, to jest właśnie taki przykład myślę, bo cały czas pamiętam tą grę ja zagrałem właśnie e, już na Playstation 5, ale w jakąś tam wersję jeszcze z Playstation 4, która też już była jakimś tam chyba remake'em czy remasterem Tak, bo I... to jest, jest te Pierwsza część się pojawia na trójce, i jej remake na PlayStation 4 już miał trochę zmienione mechaniki. Także tam już bardziej Możli... te mechaniki przy, były w stronę e, dwójki. No może, ale wiesz co, ale to była w dalszym ciągu dość liniowa gra, nie? Do, tak, ta dwójka tak. zdaje się, ma tam, wydaje mi się, jakieś takie, może mieć bardziej otwarte elementy. Niemniej wiesz, właśnie to jest taki. Ja bardzo sobie cenię takie proste gry, w sensie konstrukcyjnie. Bo one są dużo. Wiesz, jak sobie wracam myślami do The Last of Us, no, to, no to ta gra jest precyzyjnie opowiedziana, ta gra jest po prostu, jak, jak sobie myślisz o tej fabule, sobie myślisz o tej historii, no to to wszystko, wiesz, tam nie ma po prostu miejsca na jakieś... Flaki z olejem i 40. No pewnie są jakieś znajdźki, ale wiesz o co mi chodzi, nie? Takie znajdźki jak Forbidden West czy jakieś misje poboczne tutaj, tak jak mówię, zabij Aligatora, którego już tak zabiłeś go 50 razy, ale teraz go zabij, bo jest ten jest bardzo niebezpieczny, ale tak naprawdę jest tak samo niebezpieczny jak każdy inny, nie? Yy, I wiesz, i, i w sumie chyba najbardziej mi takich gier brakuje, tak naprawdę. Bo te gry, wiesz, te, nie wiem, Ghost of Tsushima, fe, fenomenalna fabuła, fenomenalne rzeczy, ale też mam takie wrażenie, że, że, że mimo oczywiście tego, że ja ją skończyłem i uważam, że to była wyśmienita gra, ale, ale w dalszym ciągu też mam wrażenie, że gdyby była troszeczkę bardziej taka, wiesz, less is more, nie, trochę bardziej zawężona, trochę bardziej okrojona z tych... Jakiś Tylko, taką, że tam fabularnie miałeś uzasadnioną całą wyspę, w sensie że rzeczywiście nie, no tak, no, była oczywiście. wojna, było ogarnięte wszystko wojną, była okupacja i twoje działania, nawet jakieś takie najmniejsze, że jakiś tam mały obóz zlikwidować, czy komuś tam pomóc, to miały sens, bo bawiłeś się jakąś tam partyzantkę, nie? Eee, natomiast no, to, to mimo, że to trochę rozwadniało ten główny wątek. Nawet ta podróż na, na tą drugą wyspę nie? w pewnym momencie, to mhm. też było takie wyrwanie mocne z, nie wiadomo, jeżeli to, to się zrobiło w trakcie gry, nie? To, to było takie wyrwanie z tej fabuły, to, to mimo wszystko ja tam jestem w stanie to pozytywnie ocenić, ten otwarty świat, także że ja, ja nie mogę się do niego przyczepić, bo on był w jakiś tam sposób też, nie było obowiązkowy, nie? No ja na pewno wrócę do Ghost of Tsushima na yy, yy, wiesz jak będzie remake na PlayStation 5 Pro. Znaczy yes, uh, directors Cut, jest Director's directors Jest, bo jest jakaś wersja na. Piątkę. No ale to jest, jest na PlayStation 5, umówmy się, ale to musi wyjść jakiś specjalny patch na PlayStation. Dobrze, ale ja teraz jest wersja na, na PlayStation 5. Nie no, ale, ja wiem, ale, jest wersja ale na PlayStation 5. Ja to, że 5, musi być jeszcze ja wersja o tym, Pro. Że będzie jeszcze kolejny wersja. remake na PlayStation 5 Pro. Yy, natomiast A, okay. Trochę odchodząc i trochę zmieniając, bo ten teraz ja tu tak wejdę... Yy... W, co grałeś. w co ostatnio grałeś? W co grałeś, drogi Damianie? A, a myślałem, że ty powiesz już, w co grałeś. Nie, dlaczego? Ja ja, ja wiesz, ja od no to... jakiegoś czasu nic nie skończyłem. Grałem w dużo no... gier, ale nic nie skończyłem, więc bardzo mnie ciekawi, w co ty, Damianie, grałeś. Znaczy, wydaje mi się, że chyba powiedziałem... Poza że Astrobotem. Divin... Nie, nie. To chyba powiedziałem, że skończyłem Divinity Original Sin 2 i... W sumie moje no takie tak, ostatnie ale co po podsumowanie. Tym? Co, jak wygląda twoje życie po tej genialnej A, grze, tak. która cię tak przeorała? To właśnie potrzebowałem gry, która będzie totalnym odmurzaczem mhm. Prostej gry. Gry, w której e, jedynie, co muszę robić, to trzymać pada i, e, I przejść guzik. do przodu. Tak. I to takiej bardzo linowej gry. I domyślasz się, że to chodzi o Space Marine 2. I to, jest, to jest ciekawa gra, bo... Ale jeszcze nie skończyłeś. Czy już udało ci się skończyć? Wiesz co, ja bardzo tak powoli gram, wiesz, godzinka, wieczorem, Aha. dwie, no nie, bo Ale na tak pececie pe... grasz. Na pececie i przy... kurczę, mhm. jak ta gra wygląda. Wiesz, to jest niesamowite, bo chciałbym yy, zobaczyć, czy to, co ja mam przed oczami, oczywiście nie w 4K, ale w Full HD, ale z, ze wszystkim na Ultra, z Ray Tracingiem, z tym wszystkim, czy to jest odpowiednik tego, co już niedługo będą mieli na przykład gracze PlayStation 5 Pro. Mimo, że ja nie mam mocnej karty 490, ale też utreślam, nie gram w 4K, ale to jak po prostu. Czy wiesz, ale to zależy, to zależy, czy na razie ja nie słyszałem, żeby twórcy zapowiedzieli jakiś specjalny patch na PlayStation 5 No nie, nie, ale chodzi o to tak sam, sam fakt, nie? Po prostu, czy, czy wiesz, bo z tego co wiem, to na konsolach jest ten tryb, wiesz, albo wydajności, albo jakości. Czyli znowu masz, albo chcesz mieć płynną. Nie, no, no to Gry... na PlayStation 5, na ten na PlayStation 5, to ja ci powiem, no na PlayStation 5 w trybie jakości. Możesz obejrzeć tam porównania, no nie, no to tam nie ma no. ray tracingu stary. W trybie jakości to wygląda bardzo ładnie. Ja nie wiem, jakiego rodzaju to jest ekwiwalent. Na pewno to nie jest tak, tak wypasiona grafika, jak na twoim mocarnym sprzęcie, ale yy, w trybie jakości. To, to musiałbyś zobaczyć sobie digital fondry. No muszę, porówn muszę porównać, porównać wiesz, bo jestem bardzo ciekawy, bo ja jestem po prostu pod wrażeniem wiesz, tych najmniejszych detali. To, że tam widzisz każdy detal na zbroi no nie? i to, jak się to światło Tak, To jest niesamowite. I to faktycznie ktoś, kto jest wielkim fanem uniwersum, dostrzega te wszystkie drobne, wiesz, przypinki, emblematy, medale, no nie, no ten zawinięty łańcuch na, na, na przedramieniu. To, to, to, to wiesz, jak, jak różaniec jakiś specyficzny. Czy znaczy, wiesz, no to jest gra, która ze mnie, człowieka, który w ogóle się nie interesował Warhammerem 40, zrobiła teraz fana 40, nie, i jakby... No ja, ja wiesz co, ja, prostu, ja wyciągnąłem mój podręcznik ja do, po do trzeciej edycji i, i zacząłem szukać, czy tam jest w tym podręczniku jakaś informacja o tych Adeptus Mechanicus albo o, o innych tam rzeczach. No oczywiście to jest bardzo ubogi podręcznik. To, to, to ja się z tobą zgadzam, bo ja też w ogóle zacząłem sięgać po, po inną grę i może najwyżej wspomnę o niej, jak będzie... Znaczy Adeptus Mechanicus to są w ogóle, wiesz, to jest w ogóle osobna frakcja, nie? Tak, tak. Oczywiście tak, tak. oni są gdzieś tam związani z tymi Space Marinesami, ale to jest tak naprawdę osobna frakcja, którą teoretycznie możesz też osobno grać, nie? Tak, e, tak. nie chciałbym się tutaj za bardzo tej grafice tak tutaj, bo to grafikę po można zobaczyć, nie? Ale no sam fakt, że wiesz, ta delikatna para wydmuchiwana z tych dyszy, no nie? Z tego, z tego, z tego, z tego plecaka, mhm. no nie? Space Marine. Te, te, ta gra świateł, te odbicia, no to po prostu wszystko wygląda fenomenalnie i, I ta gra nawet nie, nie, nie zakaśnie a poza tym, no nie poza tym, że wiesz, ta gra ma i ciasne, korytarzowe lokacje, takie przestrzenie, no nie klaustrofobiczne, gdzie jest ciemno, e, ponuro, to też ma te niesamowicie otwarte przestrzenie. To czy znaczy one nie są jakoś ruin... specjalnie otwarte. Wiesz, to są. Znaczy one po są liniowe, takie... ale wiesz ten co ten mi sensi... chodzi, że po prostu wychodzisz i masz przestrzeń, prostu no tak, widzisz. Ale to jest tak, taka oszukana masz... przestrzeń, bo tam masz niewidzialne ściany, nie? Dużo jest niewidzialnych no, i... ścian, aczkolwiek jak masz ten, jak zaczynasz mieć te misje z, z tym plecakiem że, odrzutowym, no to zaczynasz wiesz, bardziej wertykalnie do tego podchodzić i, i ta przestrzeń. No, to jest jedna jest misja nie... tylko, tak naprawdę. No jest kilka, Strictly. powiedzmy, że masz ten plecak odrzutowy, ale to nie, nie, nie będę tutaj, wiesz, nie o to mi chodzi, chodzi mi o to, że wtedy też wychodzi ta, ta neogotyckość wiesz, tego świata. Wiesz, te on, on jest taki niesamowite, wiesz, to niebo tak jest, yy, wygląda jak malowane... Nie wiem, czy kiedyś widziałeś tych artystów, takich, co malują sprayami grafiki na chodnikach. Znaczy na, na kartach, ale wiesz... Na przykład taki był artysta, co malował. No tak, no to... Będzie na kadrzy... cenzura na to. <laughs> Nie, zostawię niech właśnie specjalnie, niech, niech wszyscy, nie nie wszyscy, nie wszyscy widzą, jaki jest po... się Ta, jaki... Nie, to ja... nie, zostawię, żeby wszyscy wiedzieli, jaki po prostu poziom reprezentuje już w rozmowie. <grym> Ale zostawię. dlaczego, stary? Przecież jeżeli są artyści, wiesz, ja na przykład ostatnio widziałem takie filmiki, jak koleś kładł się na płótnie i oblewali go farbą ze wszystkich stron i on się potem w tym tarzał, wiesz, i tak dalej, potem wstawał i Parę razy tu machnął, wiesz, nawet jak malował księżyc. Pędzlem. Nie malował księżyca, tylko farbę położył na, kraw... na rancie, wiesz, na krawędzi garnka i ten garnek przyłożył i miał księżyc. No tak, ale wiesz, no ja myślałem, tak. że tutaj będziemy zachowamy jakieś, jakieś tutaj pozory poważnej, inteligentnej dyskusji, a tutaj i już musiałeś takich e, komentarzy. Nie, no relief. bo gadamy o Space Marine, stary, Mówmy się, to nie jest jakaś... Nie, e, graficznie to, że... to jest na pewno wybitna gra. Ja na przykład ubolewam nad tym, że ta gra jest e, tak beznadziejnie zoptymalizowana na PlayStation 5, że, że w tym trybie 60 klatek tam są gigantyczne spadki, a przede wszystkim obraz jest taki mega rozmyty, nie? się robi... E, i to A, widać to, niestety. Przewaga, wiesz, to widać czyli niestety, nie? że, że jak odpalę tryb 30 klatek, no to mam wrażenie, że jest ostro i wyraźnie. A jak przełączę się na tryb 60, to automatycznie ten obraz się robi taki... Widać, że ta rozdzielczość po prostu... Drast... Mhm. No nie chcę powiedzieć drastycznie, bo być może to nie są jakieś duże różnice, ale zauważalnie spada. nie? Tak, tak. A ta gra ma, ma momenty. Ma momenty, kiedy wiesz, wszystko płonie, wali się, trzęsie się i ona jest wymagająca, szczególnie jak są te takie właśnie na tych otwartych przestrzeniach ale to co mi się bardzo właśnie podoba, to jest to, że oni jednak odeszli od tych orków na rzecz tyranidów, bo to, bo to o, o, oczywiście nam się pojawiają kolejni, przecież nie wiesz, no, pojawia się chaos, nie jest, jest ten klimat i wiesz dla mnie ta gra jest bo chyba nie wiem czy nie, w prywatnej rozmowie nie, nie nie wspomniałem o tym że dla mnie ta gra jest prostsza nie jeśli chodzi o poziom trudności, tylko chodzi o mechanikę, Od takich girsów sprzed, wiesz, 15 lat, czy tam kiedy tam y, pierwsza część girsów wyszła, nie, czy nawet 16, czy tam 17. Czy ja wiem, ona jest, ona jest troszeczkę inna, wiesz, w tym sensie, że w girsach miałeś tą... Y, wiesz, jakby, za zasłonę się chowanie... Tak, to było, to, to, to chowanie się za, za zasłonami, ale to była, wiesz, to była taka powiedzmy kluczowy pomysł na tą grę, nie? Coś, co też w jakimś sensie te giery wyróżniło. Natomiast tutaj jakby nie masz, A. ale czy ja wiem, czy, czy gra się super to, że tutaj... Nie no, oczywiście. Nie, nie, ja tylko mówię, tylko po prostu miałem takie wrażenie, że po prostu y, autentycznie gra wygląda y, y, no, jak, jak jak next gen, nie? Że tak się wyrażę, nie? Że użyję takiego określenia, no. że wygląda jak, no, nie, no, jak tak. wreszcie Myślę, graficznie jest... kolejna Myślę, generacja to jest z domu. Na najładniejszych gier w ogóle tej, tak. Yy, tak. nazwijmy to, I... obecnej generacji, tak? Tak, tylko że właśnie to, do czego się sprowadza, że nie ma takiej interakcji z, z otoczeniem, no nie, nasza postać. Chociaż ona jest świetnie zanimowana, bo kiedy dochodzi do tych finisherów, a tych finisherów jest zależnie od przeciwników kilka i zależnie od tego, czy masz ten, ten miecz, nie wiem, energetycznie on się nazywa, ale wiesz, bo, są, bo jest ta, ten... ten Power Sword. No, tak, jest... To, jest, to Power Sword, tak, tak, bo jest... Bo, bo chyba są cztery... Do, do, w tym momencie są cz cztery bronie białe, no nie? Nóż, ten taki miecz łańcuchowy, czy tam miecz piła, nie wiem, nie jak no, się nazywa. miecz łańcuchowy, chainsword, no. Tak. Jest właśnie ten, ten, ten miecz taki bardziej tradycyjny, no i jest ten młot taki potężny i, i w każdym przypadku, do nie, no tam te, te, te animacje y, są rozbudowane, no te finishery y, robią wrażenie, no ta jucha się leje, jakby miesz, tryskały balony z, z krwią mm -hmm. i to robi wrażenie, tylko czasami jest taki totalny chaos, bo... bo, bo wiesz, masz misje, w których tych hordy, ten tych te, Tylko wiesz, te hordy, tylko to mi się te, wydaje, ten że zerk, musisz tych więcej pograć, wiesz... bo, bo ja też tak myślałem, że jest totalny chaos, ale później jak już zaczniesz sobie, bo na przykład w tej grze, wiesz, możesz, te, te misje możesz kooperacyjnie przechodzić, yy, normalnie te misje jakby fabularne, a możesz też grać w trybie Kopie. operacji, nie, i wtedy jakby Aha. grasz te same misje, w, w tym samym jakby, na, na tych samych planszach, yy, czy w tym samym otoczeniu, ale z, yy, jakby poznajesz tą historię z innej perspektywy, czyli jakby jesteś jakby drugim oddziałem, który gdzieś tam co innego robi, więc jakby granie w koopie, w tą grę, yy, jakby ma dodatkowy tutaj yy, taki, można powiedzieć, że to są jakby dodatkowe, Dodatkowe levele, One są w zasadzie bardzo podobne i, i, i do, do tych normalnych z kampanii, no ale jednak są opowiadają jakąś tam taką komplementarną historię, nie? uzupełniającą tak, tak, dodatkowo. To jest coś, coś takiego słyszałem. Ym... To, wiesz, to Ym... fajnie wygląda i w ogóle ja się zastanawiałem, Ym... czy, czy jak. I tam to, też może masz... Tylko jeszcze dokończę, tam też -hmm. możesz oczywiście zmieniać ten poziom trudności i możesz rzeczywiście zrobić coś takiego, że. Ym... Znaczy, że właśnie jak sobie pograsz tymi różnymi klasami, bo tam wtedy zmieniasz te klasy nie? i tam możesz jakimś tankiem grać, możesz grać takim mhm. właśnie z tym plecakiem odrzutowym i każda z tych klas, klas jest troszeczkę inna i ma troszeczkę inny jakby wachlarz swoich możliwości. No i też uczyć, wiesz, na przykład jak, jak się skupisz na takiej klasie, tam jeszcze nie wiem, jak ona się nazywa, ale jak walczysz bardziej wręcz, wiesz, mhm. ewentualnie tylko pistoletem gdzieś tam poprawiasz, to nagle zobaczysz, że w tym chaosie, który jest pozornym chaosem, jesteś w stanie nie tylko odparować te ciosy przeciwników, ale od razu wyłapywać mniej więcej, gdzie, co zablokować, tu zrobić unik i no tak, tak dalej, i sumie, tak dalej. Tak te jakby, komunikaty no, ale świetlne, kwestia, te ko znowu, podświetlenia, tam, tak. kiedy kontrować, yy... kiedy, kiedy, kiedy na przykład pogrania, nie? pociągnąć za spust. No tak, tak. I to też są istotne rzeczy, dlatego że te finishery pozwalają ci od... Regenerować tę tarczę, nie? I to jest ważne. Ja w ogóle mam bardzo często miałem tak, że miałem dosłownie, nie wiem, 10% życia, jakiś taki minimalny pasek, ale dzięki temu, że co chwila regenerowałem tą tarczę, to po prostu wiesz, praktycznie no. cały level przechodziłem w taki sposób, nie? Tak. Więc, tak, tak. No. tak. No ale to właśnie to, co, to, co mi się w tym podoba, jest, że ona jednocześnie potrafi wytworzyć takiego klimat, zaszczucia, gdzieś atmosfery, że idziesz tymi korytarzami jest ciemno, a są te takie no, monumentalne bitwy. Te bitwy, no ja wiem, że to są małe, otwarte przestrzenie, ale chodzi mi o to, że one są, wiesz, otwarte na zasadzie takiej, że nie jesteś... Czy znaczy, to jest takie no, oszustwo, pod, wiesz, tego, ale tak, tak jak mówisz, tak. To masz takie wrażenie, że to jest po prostu jakaś... Tak, no bo to przecież nie jest jakieś, wiesz, coś rodzaju takiej, takiej hordy. Inwazja, nie? Tak, I to, i to robi wrażenie, szczególnie jak później wiesz, wychodzimy i pojawiają się żołnierze, nie, tam nam salutują, składają nam, oddają nam cześć, nie, bo przecież my jesteśmy ultramarines, nie? Nie, nie, jesteśmy jakimiś tam e, chłopkami, roztropkami. No i później jak to, wiesz, to wchodzą te niuanse fabularne, ja może nie, nie jestem mistrzem y, y, y, wiesz, śledzenia tego wszystkiego, bo być, być może dużo mi umyka. Znajomość y, tego świata być może bardziej mi pozwoliłaby wyłapać kto dlaczego zdradził, albo coś tym stylu, ale dla mnie po prostu jest świetne, jaki klimat wytwarzają właśnie te postacie właśnie przez tą taką taką e, bezkompromisową postawę. I że jest taka no ale... szorstka męska przyjaźń, kiedy wiesz, wiadomo, są momenty, w której e, no, jednak są rzeczy ważne i ważniejsze niż ta przyjaźń, ale też wiesz, dochodzi do do, do, do, do refleksji i i znowu jesteśmy kumplami, no nie wiem, jestem na, na takim etapie, no nie, że, że, że doszło do takiego, takiego, takiej schizmy, takiego konfliktu, ale później sobie chłopaki wszystko wyjaśnili i żadnych słów tam nie było więcej potrzebnych, no nie, że, że wszyscy znaczy rozumieją, Wiesz, ale co to, co, to, co, jakby to, co mówisz o tym, yy, bo mówisz, że ewentualnie, gdybyś znał bardziej świat, yy, to byś te wszystkie niuanse, pewnie tak, ale ja jestem jakby w zasadzie tak jak ty, no bo ja, ja też przed zagraniem Moje pojęcie o Warhammerze 40000 było takie naprawdę bardzo, być może większe niż powiedzmy gracza, który, który w ogóle jakby o tym świecie nie słyszał, ale w dalszym ciągu praktycznie żadne, wiesz, jakby to są po prostu o tyle, że ten świat Warhammera 40000 on jest też mocno gdzieś tam związany z tym, w ogóle z Warhammerem i w związku z tym wiele rzeczy jest, jest bardzo podobnych, nie wiem, cała ta... Jakby bogowie, tak I, i tak dalej. To jest, to jest wszystko bardzo, bardzo podobnie, bardzo wiele rzeczy jest, jakby się powtarza. I wiesz, i to moim zdaniem, to ty, tak jak mówię, no dzięki tej grze, ja stałem się w jakimś sensie fanem, zainteresowałem się tym uniwersum i zaczęły mi się podobać modele, zaczęło mi się, zaczęły, wiesz, to jakby składać i tak dalej, i tak dalej. Czy więc, więc zaczęliście jest... czytać książki, czy, czy raczej nie? No ja sobie kupiłem, słuchaj, kodeks do Space Marinesów i jeszcze sobie kupiłem kodeks do, y, do tego, do y, y, adepta sororitas, czyli Battle Sisters, nie? czyli jakby takich kobiecych Space Marinesów, tak to nazwijmy, mm. y, gdzie tam jest po prostu powiedzmy, nie wiem, w zależności od podręcznika, bo wiesz, szukałem takich rzeczy, żeby poczytać trochę o tym świecie, o tych Space Marinesach i tak dalej, no tam jest po prostu kilkadziesiąt stron takiego flafu, nie, takiej takiej fabularnej narracji o wiesz, o, o, o danej frakcji, tak, o tym, kim oni są i tak dalej, nie? więc, ale książek nie, tam oczywiście polecali mi znajomi, nawet tutaj jeden ze słuchaczy mi podesłał jakieś tam audiobooki, więc bardzo pozdrawiam Adama i dziękuję i będę słuchał, tylko, że to jest po angielsku i jakoś na razie się, <śmiech> nie wiem, znaczy, ale to może wynika stąd, że tak jak ostatnio się zastanawiałem, jak, jak maluję figurki, to myślałem, że to będzie taki idealny moment, żeby sobie coś, coś włączyć, a że ostatnio bardzo dużo rzeczy malowałem, to muszę wam powiedzieć, że kurde, malowałem je w ciszy, ewentualnie słuchając żony. Więc <laughs> więc, więc muszę wam powiedzieć, że tak, że, że jakby to jest kwestia tego, że jakby nie... Hmm, chyba nie jestem... W, nie mam aż takiej podzielnej uwagi, przynajmniej przy malowaniu figurek, a może to jest właśnie kwestia takiego... Yy, jakby to powiedzieć, terapeutycznego efektu malowania figurek, że to jest ten moment, kiedy ja się mogę po prostu wyciszyć. I wiesz, i, i, i mogę się po prostu. Yy, I mi to nie przeszkadza, ta cisza mi nie przeszkadza, nie? To może dlatego. Mhm. A chciałem właśnie słuchać w, w tych audiobooków, i one są super w ogóle, wiesz, także one są, on, są świetnie tam zrobione produkcyjnie. Nie? Ja cztery przesłuchałem w zeszłym roku, chyba. No. Uh, I wszystkie cztery były podobne. Nie, i takie mam... To I tak więcej niż ja. I, i trochę mam, trochę mam mieszane uczucia. W sensie... Hmm, yy, nie powiem, że to były złe książki, ale... Yy, nie, to nie było coś, co, co by mnie jakoś... Yy, to była ta herezja Horusa, tak? Te cztery tomy. Eee... A, no to ja właśnie słyszałem, że te pierwsze trzy są całkiem spoko, no to właśnie. Nie? ale z tego co mówisz, ja muszę teraz zrobić, żeby Damian miał co wycinać z podcastu, bo nie, ja bym przeprowadził takie, taką metaforę, że te, te cztery książki, które przeczytałeś, to były tak jak napisane w taki sposób, jak te obrazy namalowane w... Chyba nie. Nie, nic nie wycina, już, nic. Musisz to wyciąć. Chyba nie. nie. Zostawię, zostawię. Ale wiecie co? Chodzi mi o to, że to nie były jakieś tam bardzo bardzo złe książki, tylko one były takie trochę. Nie chcę mówić, że nieczytelne, ale tak, nieczytelne były. Moim zdaniem był, był spory problem dla mnie z załapaniem z tego świata. One ładnie tłumaczyły pewne rzeczy na początku, a jak nagle następowała bitwa, to po prostu to była jedna wielka wielki niekończący się chaos. E I to były cały czas jakieś takie e regimenty ściągane czy coś. Nie, już po tym czwartym tomie gdzieś tam sobie chyba stwierdziłem, że no to jednak nie jest coś, co by mnie... E Kupowało. Ja znowu słyszałem, że one są na jedno kopytę, że po prostu gdzieś coś się złego dzieje, trzeba wysłać oddział Marines, oddział Marines załatwia, co ma załatwić, wraca, koniec książki, nie? Znaczy, ja tak słyszałem, ale to było dawno temu i, i teraz pewnie yy, wiesz, to nieprawda, ale to, to wszystkie takie książki typ z Warhammera, jak gdzieś miałem z Warhammera, tego fantasy, książki, Książkę, która też, też pewnie nie, nie, nie błyszczała specjalnie, ale... Yy, to, co mi się podoba w grze i wydaje mi się, że ona jest pewnie trochę jak tak książkowa. Przynajmniej w ogóle, mam, bo Juliusz wie, ja chyba wspominałem to w poprzednim odcinku, że ja przez pomyłkę kupiłem najpierw tą Space Marines Anniversary Edition. No i na, na Steam Decku gram. No nie tylko, że przerwano, bo jednak bardziej mnie wciągnęła dwójka. I tam jest bardzo fajny taki początek, bo on jest na takiej zasadzie, że po prostu widzimy komunikaty, że coś złego się dzieje na, na planecie ale tego nie można zrobić, tych nie można wysłać, tamci są za daleko, to jest, to grozi zniszczeniem tego i tego, więc co możemy zrobić, co jest rozwiązaniem wysłać Space Marine. Space Marines. I, i, to, i to mi się strasznie podobało, no nie, bo to taki, taki po prostu klimat, wiecie, tak w, w, prostych, w prostymi środkami przekazana jest po prostu fabuła, dlaczego my jesteśmy tam i dopiero później jakby wchodzą już jakieś takie dodatkowe elementy nadbudowują się tej fabule, więcej się dowiadujemy. Że nie ma takiego długiego wprowadzenia w ten świat. I to podobnie jest też z, z dwójką, bo gdzieś tam sobie do, doczytałem, że chyba między tą pierwszą częścią, a tą drugą częścią tam jest chyba jakieś, nie wiem, 100 lat, nie? Mija. I, i nie. ten nasz bohater, to też już mówiłeś bo w poprzednim odcinku, był w Death Watchu. No i to sprawia, mhm. że y, jest, nie wiem, nawet jest teraz zdegradowany do roli porucznika, więc no po prostu tam jest jakaś taka historia w tym wszystkim i wszyscy no, wiedzą, że to nie, jest, to nie jest taki zwykły ultramarine. Nie? I, i, no to jest ciekawe, no, nie? To, jest, to jest coś, co jest bardzo oszczędnie nam podawane, bo wiesz, no bo, bo, no, bo tak, nie? a cały świat jest rozbudowany przy, no, też między innymi, chociaż tych znajdziek jest relatywnie mało, ale są te audiobooki, nie? czy nie wiem, jakieś audiodzienniki, które znajdujemy i one opisują nam ewentualnie sytuację w danej lokacji, gdzie coś się dzieje i, i, i to też to, czego się nie da ale, pokazać, ale myślę, jeszcze że... nam dodatkowo dokłada. Wiesz co, myślę, że to jest też yy, tak naprawdę bardzo ciekawe, yy, bardzo ciekawe, bardzo ciekawy, nie wiem jak to powiedzieć, nie, nie zabieg, ale taka decyzja twórcza, dlatego że zazwyczaj w tych grach mielibyśmy, wiesz, taką rozległą ekspozycję świata, tego całego lore, wiesz, tutaj tych wszystkich niuansów i tak dalej, a tutaj twórcy, wydaje mi się, dość świadomie decydują się jakby z jednej strony oczywiście w tej, w tej warstwie wizualnej i zresztą fabularnej tak samo, ale mm, odwołują się do tego przebogatego świata Warhammera, a z drugiej strony, jakby nie starają się przez, nie wiem, pierwsze kilkadziesiąt, nie wiem, godzinę, tak, dwie godziny, nie starają się tego gracza, że tak powiem, zdoktoryzować z tego świata. Nie starają się go, wiesz, na siłę zindoktrynować i powiedzieć: o Dobra, to teraz musisz wiedzieć, aha, okej, okay, Space Marines, dobra, to to chodzi o to, o to, o to. Nie, tylko ty jesteś jakby niejako rzucony, rzucony w centrum tych wydarzeń. No i po prostu albo wiesz, ten, ten świat cię porwie, albo cię nie porwie, nie, ale. Tak, ale jakby tak. nie, ma, nie ma, wiesz, i wydaje mi się, że paradoksalnie to jest też troszeczkę taki przytyczek w nos, yy, nie wiem tak naprawdę, którym twórcom gier, bo, bo teraz nic jakby nie przychodzi mi do głowy, ale tak sobie myślę, że wiesz, że jakby tym wszystkim, którzy właśnie stawiają na taką yy, nierzadko przegadaną, wiesz, yy, Tą, tą wstępną ekspozycję, nie? że tutaj musisz najpierw zostać, aha, musisz zrozumieć te podstawy i tak dalej, tutaj nic takiego nie ma, tu jakby ten początek, wiesz, oglądasz animację, tam zdaje się, yy, kiedyś wy, gdzieś wyczytałem, czy, czy yy, na jakimś filmiku ktoś, ktoś o tym mówił, że yy, ta początkowa animacja jest troszeczkę takim puszczeniem oka w stronę Blizzarda, nie? Który, który kiedyś bodajże przy Starcraftie 2, Miał taką charakterystyczną animację, właśnie też takiego, powiedzmy, Ala Space Marinesa, nie? w który gdzieś tam. Yy... Pamiętacie, nie? Z tymi takimi wszystkimi, jak taki miał jakiś tam. Awner, to musieli... było w jedynce. Pamiętam, Tak, tak, tak, tak, tak, tak, Zakładał ten taki, wiesz, te maszyny go ubierały w ten strój, nie? W ten cały I tam. Cygaro odpalał chyba, nie, coś w tym stylu, nie? Coś tak. z cygarem, bo. Yy, yy, w... Więc wiesz, więc, to, więc jakby tutaj coś takiego i od razu, wiesz, on zeskakuje, wiesz, z tego, z tego pojazdu, czy tam yy, oni tam zostają zestrzeleni, zdaje się, nie? Także, także wydaje mi się, że to, było, to to jest taki bardzo ciekawy, yy, bardzo ciekawy zabieg, yy, jakby troszeczkę idący pod prąd, yy, jakby w, nie, nie chcę powiedzieć trendom, ale jakby w większości twórców, tak bym chyba powiedział, nie? Mm -hmm, Bo zawsze tak, ta tak, ekspozycja tak. trwa, przez tych pierwszych kilka godzin rozgrywki to musimy jakby zrozumieć ten świat, zrozumieć te podstawy, zrozumieć miejsce, ale o co chodzi tak i tak dalej, i tak przypomnę dalej. Przypomnę sobie girsy, to tam w girsach też nie było jakiejś szalonej ekspozycji. Tak, dokładnie, dokładnie. Tak. A tam w ogóle, wiesz, nie było odwołania tak naprawdę do, yy, do Warhammera, czy do, do jakiegoś niesamowitego lore, tylko to już w ogóle mamy do czynienia z zupełnie mm -hmm. nowym IP. pomysłem dokładnie. nie fabularnym. Tak. I, i... Ale, ale yy, wracając świata. do tego, to Wiadomo, że Starcraft jest z rzynką niemal jeden do jednego, powiedzmy, z, z, z Warhammera 60 tysięcy, ale Girsy to są taką, taką nie wiem, twórczą inspiracją, bo tak jak mówię, te, ta, ta planeta, no, nie, która przypomina Ziemię, ale chyba Ziemią nie jest, nie, bo to jest inny świat, no, ma te neogotyckie budowle, no nie, to wszystko. No, ci goście w tych, tych pancerzach wspomaganych to, to, to, to nie są jakieś tam orzeszki, nie? Te Girsy po prostu, oni wyglądają ten i Oczywiście nasz, nasz bohater, Phoenix czy, czy Coltrane, czy, czy Dominik, oni nie nosili hełmów, ale y, y, Car Caravine, nie wiem jak się nazywał, zapomniałem, nosił ten hełm. I zresztą w ogóle ja, ze względu na to, że mi się strasznie po prostu podoba kompletny strój y, Ultramarines, to ja sobie włączyłem w opcjach, żeby zawsze mieć ten hełm w walce. Nie, nie, nie, nie, nie, nie ganiałem z, z otwartą e, głową, znaczy z otwartym... Be, bez, bez hełmu no nie żeby to po prostu widzieć. Tylko, głowę. Tylko wiesz no... co, ja bym, ja bym mimo wszystko. Yy, nie wiem, w sumie, ale stanął, nie wiem, czy znaczy nie atakujesz Girsów, nie? Ale ja, ja bym powiedział, że nawet jeżeli Girsy jakoś się inspirują, yy, wiesz, Space Marines czy, czy tym Warhammerem. Nie, to mówię tak pozytywnie, wiesz? Sposób, to wydaje mi się, że to jest na tyle yy, subtelne, że to, to nie jest jakoś tak bardzo, wiesz, wychwytywalne. Znaczy, ja bym chciał, żeby kogoś, kto nie gier... jest tego świata, nie? Ja bym chciał, żeby więcej gier się właśnie inspirowało tym, żeby właśnie więcej było takich gier z takim klimatem, żeby, mm -hmm. żeby było więcej gier jak Gears, więcej gier właśnie jak ten Space Marine, wiesz, bo. Było... Znaczy, wiesz, żyjemy w erze remasterów, tak jak teraz e, internet jakby się, się z tego śmieje. Ja powiem ci szczerze, ja bym bardzo sobie życzył e, jakiś remake, remaster Gearsów pierwszych. No jest ta Ultimate Gryby. Edition. Ultimate. No tak, jasne, ale wiesz, ale... A jeszcze lepszy, Słuchaj, taki no. na PlayStation 5 tak, Pro. Tak, no taki, wiesz, taki dopasowany do Xboxa Series X, tak, albo na przykład nawet na PlayStation 5, jeszcze dopasowany To PlayStation 5 No właśnie, bo chodzi o to, że Microsoft jak wydaje już te wszystkie gry na PlayStation, to by no zrobili tak, taką no. ultimate, ultimate wersję, taką ostateczną, tak. Definitive Edition, że byłaby na PlayStation 5 Pro. I to byłby przyczynek już taki ostateczny wszystkim tym e, Xboxom. No ale wiesz, ale nawet ta wersja Ultimate, ja ją jakby zdaje się kupiłem nawet kiedyś na, e, na Xboxa, Natomiast yy, myślę, że mimo wszystko ona powstała na Xboxa One i wiesz, i dzisiaj Xbox Series X, który jest no, potężną konsolą, no to, to wiesz, to spokojnie można by było zrobić coś, tak, coś jeszcze tak, bardziej tak. wypasionego, nie? No można, można. Nie wiesz, pochodziły mi też takie Android inne 5. podobieństwa, wiesz, że na przykład w Gilsach pamiętasz, że było coś takiego, że jak się coś działo, to miałeś podświetlenie, naciśnij przycisk i wtedy nasza kamera się kierowała to. To też jest Space Mice, ale ja nie mówię tego, jako, jako coś złego, jako mówię po prostu taki przykład tych podobieństw, wiesz, bo nie, no tak, ja się cieszę, to, to że teraz znowu Space Marines, za, wiesz, tak jak powiedzmy girsy zapożyczały trochę, wiesz, w stylistyce tego świata, w tym klimacie, z Warhammera 40 tysięcy, ale, też z... ale to, o troszeczkę, też kosmosu, nie? no, trochę, wiesz, e, takich... No tak, no tak. Teraz pytanie, że żołnierzy kosmosu byli no pewnie... w, w jakiś sposób inspiracją dla Warhammera, nie? to chyba wcześniej powstało. na 100%. No, nie to, to... chyba nie chyba nie, nie tak ale, ale wiem było że co? tak bo tak samo jak Tyranidzi moim zdaniem są zainspirowani y, obcymi Obcym. no, no tak, elfy no, no to pewno. wiadomo y, te Eldarzy no nie i tak dalej więc jakby można dużo dużo y, jakby po, wiesz z fantazy takiego z normalnego fantazy wyciągać i to, to, to jest więc ja lubię tą kulturę tego tego nie remixu to jest złe słowo ale wiecie tego właśnie rozwijania twórczego zapożyczenia inspiracji bo, bo mamy po prostu coraz kolejne ciekawsze rzeczy, które, które dzięki temu powstają. I tak jak mówię, no teraz po prostu te, te ciekawsze elementy z rozgrywki mogły się pojawić powiedzmy w Space Marine 2. Chociaż Space Marine, tak jak mówię, no, jest bardziej taką prostą grą, właśnie to chciałem powiedzieć, że jest prostą, już na początku mówiłem, że po prostu chodzimy, strzelamy, są niuanse, tutaj już yy, wiem o co ci chodzi, jeśli chodzi o to, że po prostu jak zaczynamy rozumieć co dokładnie robimy, to to nie jest taki czysty chaos, ale to jest gra po prostu o chodzeniu, strzelaniu i siekaniu, no nie, machaniu mieczem. Ale wiesz co, ale myślę, ale myślę że to jest yy, najlepsza reklama tej gry tak naprawdę, bo wydaje mi się, że tak naprawdę yy, no nie wiem jak ty, ale ja Szczerze powiedziawszy, czekałem na taki tytuł. Nie wiedząc, że czekam, ale czekałem na taki tytuł. Wiesz, w tym tak, świecie takich... Tak. E, e, no brakuje po prostu takich gier właśnie, które są proste, nieprzekombinowane, a jednocześnie, wiesz... E, no przecież to te wszystkie filmiki przerywnikowe są prześlicznie 2. wyrenderowane w tej grze. Już nie mówiąc o tym, że sama gra oczywiście wygląda niesamowicie, nie? Ale jakby wydaje mi się, że brakowało tak naprawdę takiej wesołej, swobodnej... Znaczy wesołej, no ale takiej... Nie... Chcę powiedzieć takiej swobodnej, wiesz, takiej niczym nieskrępowanej po prostu o, tak. rozwałki. Że ja sobie po prostu odpalę taki wygrzew, sobie zagram, zrelaksuję się i wiesz, i wrócę do swojej, do swojej szarej codzienności, nie? No a przy, przy okazji to jest właśnie, tak powiedzieć, świetna wizytówka tego, tego świata, tego uniwersum. Być może najlepsza, która się pojawiła przez ostatnie kilka lat. Myślę, że jedna z najlepszych, wiesz, dlatego, tak. że tak naprawdę zazwyczaj ja, moje wyobrażenie o tych grach Warhammerowych, czy, czy, czy właśnie na licencji Games Workshop, no to wiesz, no oczywiście było tam Hired Guns, był, yy, była Nekromunda, ale to były takie tytuły, wiesz, no takiej, jakby to powiedzieć, no takiej drugiej kategorii trochę, nie? Druga Liga tak naprawdę. One mogły być fajne, fajnie się w nie grało, fajnie były zrobione, też się odwoływały do bardzo ciekawego, wiesz, do bardzo ciekawej części tego świata, i no, ale właśnie brakowało im tego, wiesz, tego takiego dopieszczenia, nie? Tak jak tutaj. Unreal Engine 5, grafika. Mój jedyny kontakt taki z Warhammerem to było właśnie parę lat temu, bo tych gier całkiem sporo było i pograłem sobie w dosłownie kilka minut w Inquisition, Inquisitora, tak? Dobrze mówię? E, to jest taki jak e, rzut izometryczny jak Diablo, mm, ale później jakaś była aktualizacja, kto, na którą nie miałem miejsca i, i, i go usunąłem <laughs> i nie wróciłem. Natomiast trochę dłużej pograłem w Space Hulk Deathwing i no niestety tam to jest rzut y, to jest FPP gra i totalnie mnie y, nie kupiłem więc się przychylam, że ta franczyza, ona ma dużo gier, ale takich jakościowych to... i sam Warhammer też, bo, bo grałem w takiego klona Diablo. Teraz nie pomnę nazwy. Housebain, Chaosbane, coś takiego. Było Warhammer. Mhm. No, to nie jest 4000, tysięcy, ale, ale to, to są raczej gry takie powiedzmy podwójne, a tak powiedzmy naciągane. Tak, bo wiesz, tak, no bo było, wiesz, było sporo tych gier, no, y, y, jest cały czas gra, do której ja bym chciał, y, po którą chciałbym sięgnąć, ale y, nie jestem pewny, czy ona jest na PlayStation 5 tak naprawdę, a z drugiej strony ja też nie jestem pewny, czy ja bym chciał w nią grać na PlayStation 5, czyli ten cały Warhammer Rogue Trader, to się ukazało parę miesięcy, nie wiem, z 10 miesięcy ten... temu jakoś tak, nie, jakoś chyba w zeszłym roku. No, chyba jest w tamtym roku I to tak. jest takie. I to jest takie RPG w stylu Baldursa, nie? Yy, może nie tak produkcyjnie wypasione, ale właśnie bardzo mnie to ciekawi, nie? No bo Rogue Trader, to też... wiesz co to jest, do czego to nawiązuje ta nazwa? Słucham? Wiesz, do czego Rogue Trader nawiązuje nazwa sama? No do... no Pierwsza edycja Warhammera 40... Nie, nie. Mindy. Nie, nie. Chodzi o to, że pierwsza edycja 40. -ki... Warhammer 40, nie miała wiesz, no jeszcze numerku, no nie, że to jest pierwsza edycja, tylko pierwszy podręcznik, który powstał i to właśnie była jeszcze gra, która była troszeczkę na pograniczu. Już były takie zasady do wniaka, można powiedzieć, ale też było dużo takiego elementu tego flafu do, do, do grania tego jako gry fabularnej i pierwszy właśnie Warhammer 40 tysięcy, pierwszy podręcznik, który nie wiem, w latach 80 się pojawił, właśnie nazywał się Rogue Trader. I dopiero kolejna edycja, też już, już miała takie inne potytuły i już było oznaczone tam kolejna edycja, nie? I, i, I wiesz, że druga, trzecia, czwarta i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I ten Rogue Trader, o którym mówisz, on wygląda bardzo sympatycznie na zdjęciach, ale słyszałem po prostu, no, niezbyt pozytywne już opinie. No ja właśnie na, na, na widzę, tego, że raczej gry. pozytywne. Ale okej, okay, słuchaj, no to no. mówię, no ja raczej teraz w to no nie teraz ja w ogóle... może, jak to będzie w jakiejś promocji, A to powiedz wtedy jak Ci najważniej. jedną rzecz, to jest długa tak. gra, nie, Space nie. Marine czy? Na ile to jest godzin? Nie no, Space 20? Marine to jest grana te... Nie no, Space Marine kampania podstawowa w singlu to jest myślę jakieś góra 10 godzin. Mhm. Tak. Bo ta gra ma po do prostu tego, wiele warstw, o których do tego już grasz te misje, Do tego grasz te misje w koopie, no to powiedzmy... Czekaj, ja zaraz wam powiem dokładnie, ile mi no, Tak, bo jest w ogóle PvP i jest, i jest i właśnie są te operacje. I to moim zdaniem dodaje co najmniej drugie tyle no, ale masz czasu jeszcze normalny multi, nie? Taki... Mm, tak, czyli po prostu e... nie? Nie to Tak, nazwać. tak, tak, tak, to PvP, PvP, czyli player tak, versus taki player. taki PvP, tak, tak, tak. Nie, nie wiem, nie, nie powiem wam, bo słuchajcie, w, aplikacja PlayStation na telefon pokazuje mi tylko trzy ostatnie gry, w które grałem, yy, a jak sobie wejdę w szczegóły jakiejś gry, no to nie wiem, nie widzę na pierwszy rzut oka, ile tam tak. czasu spędziłem. No, Ale w, w ogóle teraz na Steamie, i prawdopodobnie to też e, na innych platformach, w różnych innych sklepach też jest, e, obchodzony jest teraz e, Warhammer Day. I, I wiele gier jest przycenionych ze świata Warhammera. No. Zresztą no, w no, w ogóle ja, ja, ja dużo. No, no, no ten Warhawk nie ma kosztuje. Nie strasznych wymagań. Nie, sobie nie, nie może. Na mieć. Roga kupił, wiesz. Znaczy na rogu na 100% pójdzie. Tylko proponowałem ci na przykład przez Goga kupić ewentualnie, czy, czy, czy coś, nie? żebyś miał taki ten. No Byś nie wspierał tego, ciągle jest, tego Steama. To droższa jakaś tam cena, no ale nieistotne. No, ale nie, no po prostu widać, że wiesz, ten Dark Tide Warhammer jest przeceniony 60%. Jest w ogóle jakaś taka kra Speed Freaks, gdzie po prostu się, no taki, trochę to przypomina... No to są gry, wiesz co, to są gry, ten Speed metal Freaks, tak samo jak Blood Bowl, to są gry, na, bo jakby w świecie Warhammera, oprócz tego klasycznego bitewniaka 4000 40 oprócz jakiejś tam wariacji rpg która nie wiem na ile teraz jest aktywna, bo, bo się tym nie interesuje, no to jeszcze od czasu do, do czasu Games Workshop wydaje takie gry jakby pudełkowe, skirmisze, czasami zamknięte, to są jednorazowe strzały, nie? I swego czasu było coś takiego jak Speed Freaks, nie? Czyli jakby jeździsz tymi samochodami, takimi, nie wiem, orkami i tam innymi frakcjami i się ścigacie, wiesz, po tym i rozwalacie, nie? Takie trochę distraction Derby, nie? Podłączone. Tak samo Kill Team, nie? Czyli, czyli powiedzmy taki skirmisz bardzo kompetytywny, nie? A grałeś Twisted Metal na PlayStation 2 albo, no nie na jakiś tam... Wiesz nie, co? Bo na Być kolei... może kiedyś tak, no. grałem, ale już nie pamiętam. to chyba ale to jest coś ten tytuł. tytuł. To jest coś w tym stylu, mi się wydaje. No, no, um, no tak, no. no. Ale nie, to także tak, podsumowując tą moją przygodę <coughs> z Warhammerem, z y, Warhammerem Space Marine 2, no to ja to uważam, że to jest właśnie taka Taka gra. Na którą też nie wiedziałem, że czekam, aż w nią nie zagrałem. Po prostu mhm. przyjemnie, bez, bez jakiegoś takiego. Y, Wiesz, intelektualnego zadęcia yy, eksterminujesz po prostu całe chmary tych yy, tyranidów, no, później dochodzą ci. Chaos Marines, w ogóle cały ten... Ja, ja nie rozpoznaję ich, nie wiesz, tych takich Space Marines, co wyglądają... Thousand Sons. Jakich... To, to nie tak, są Chaos z... Marines, to są Thousand Sons. Tak, jak oni wyglądają są... jakby po prostu... Z... Tak, oni ale... wyglądają jak Space Marines, który by wyszli z jakichś ale ja myślę, że wegijskie. bardzo celnie, ja. jak, jak mówiłeś o fabule tej gry, to, to powiedziałeś, że to jest takie... Że tutaj ci faceci, wiesz, mieli do siebie jakiś problem, potem sobie je tam wyjaśnili i już dalej do tego tematu nie wracają, wiesz. To jest, myślę, że też kwintesencja trochę nie że jakby... To była taka gra właśnie napakowana testosteronem i takim właśnie męskim, facetowym podejściem do życia, nie? Że jakby faceci są tacy, okej, okay, dobra, tu się powyzywamy, ale na drugi dzień sobie zbijemy piątkę i jest okej. Okay, nie? I jakby, wiesz, już nie wracamy do pewnych tematów, nie? Idziemy dalej, do przodu. Bo jakby, wiesz, tutaj jest chmara tyranidów, którą trzeba rozwalić. I myślę, że to też była taka kwintesencja trochę girsów, nie? Że jakby patrzyłeś na wiesz, na Markusa, na Kola na na i da, na te wszystkie postacie, nie? No to, to jednak to byli tacy, wiesz, zahartowani w boju. Mi się zawsze z, y, Gearsy kojarzyły nawet niekoniecznie z jakimiś Space Marinesami, tylko bardziej z y, takimi, wiesz, Marinesami, nie? Amerykańskimi, takich, wiesz, tacy żołnierze superkomandosi, nie? Napakowani do zadań specjalnych. Y, I myślę, że to jest też kwintesencja, że jakby brakuje takich gier, yeah, wiesz, brakuje, brakowało czegoś takiego, nie? Jakby, gdyby, wiesz... Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby taką grę stworzyło jakieś studio, no jakieś z, z tych naszych dużych ulubionych studiów, nie wiem, Ubisoft, Electronic Arts, Sony, Microsoft i tak dalej, nie? Zresztą to możesz nie zobaczyć, wie. co się stało z Gearsami tak naprawdę od, od pewnego czasu, nie? Tam się zrobiła po prostu soap opera. Zrobiła się i teraz wszyscy czekają na ten e bo, bo to jest powrót do młodego, Markusa młodego Dominika, i w i początek tej przyjaźni, która właśnie, wiesz, nie potrzebuje wiele słów, a jednak jest y, na zabój. Ale, ten, ale to tyle, tyle, jeśli chodzi o Space Marine. Chciałem cię w takim już zapytać, bo chyba jako jedyny nie odpowiedziałeś na pytanie, w co ostatnio grałeś tak konkretnie. E, dziękuję, że je zadałeś. E, <laughs> natomiast, 10 minut kończymy, no ja więc. w dużo różnych gier, i niestety jest was zaskoczyć na literę D z tych, które grałeś. Jeżeli tak, to opowiedz o niej. O Boże, wiem, ale za mało w grałem. Ale powiedz coś, bo ja nie wiem, co to za. Ale powiem, ale powiem za chwilę. Tylko taki będzie suspens, nie? Czyli tak, po pierwsze słuchajcie. Mhm. Tak, ja wiem, o czym mówi Rafał i zaraz się do tego odniosę. Yy, w każdym razie tak. Yy, oczywiście Astrobota, już nie będę do tego wracał. Visions of Mana najwięcej gram. 13 godzin. Yy, jestem w czwartym rozdziale, ostatnio zerknąłem na ten. I to jest po prostu śliczna gra. To jest, to jest gra, która jest... No piękne yy, mają. Oczywiście ja japończyzna. Ten styl jest, tej, tej serii jest ekstra, naprawdę. Jest ekstra, naprawdę jest, jest prześliczna, ja, zresztą to jest w ogóle, ja, ja gram w tą grę razem z córką tak naprawdę, ona bardzo często jakby mi towarzyszy, ja i czytam w ogóle co tam się dzieje, wiesz, to ta, ta fabuła, te postacie, wiesz, to, to jest takie coś y, dziwnego, nie że tam y, y, powiedzmy jest dziewczynka, super tutaj kolorowo wygląda, ale tak naprawdę to jest dorosła osoba, ale z drugiej strony wygląda jak dziewczynka i tak jest kuso ubrana, nie? Tak jest, takie są czasami mindfucky. To, co też, Rafał, jak rozmawialiśmy o grach gacha, że to jest bardzo podobny przypadek, że po prostu wizualnie nie, się... Nie, chyba aż tak bym nie szedł daleko, wiesz? To, to jest zbyt... To, to jest delikatne. To jest subtelne tutaj. To, to, to, to, to nie jest jakoś tak... Znaczy wiem, co masz na myśli, ale wydaje mi się, że w tym gacha, tak jak zapamiętałem, jak, jak rozmawialiście kiedyś, to... Yy, to tam to jest tak trochę z premedytacją, trochę tak, wiesz... Kontrowersje, żeby wzbudzić. No tak, no bo, e... tak, tak, żeby, no żeby przyciągnąć tą uwagę. Myślę, że tutaj w przypadku Visions of Mana aż tak daleko bym nie szedł. Natomiast wiesz, ta gra jest po prostu pięknie wyprodukowana, bo te wszystkie dialogi, wszystkie sekwencje, które tam jakby się odbywają, to nie jest tak, że ty oglądasz jakieś podpisy, nie? I tutaj widzisz postacie stojące, tylko jest normalnie voice acting jak w finalu, nie? Tylko tyle, że po prostu grafika nie jest taka jak w finalu, tylko jest taka bardziej właśnie rysunkowa, jakbyś oglądał takie dobrej, dobrej jakości z wyższej półki anime, bym powiedział, nie? No i wiesz, i, i gra jest też... Bardzo mi się gameplayowo podoba. Co mogę jeszcze... No, mówię, no 13 godzin to nie jest dużo. Myślę, że to jeszcze drugie tyle co najmniej muszę zagrać, żeby ją skończyć. I, i jestem gdzieś tak ciutkę mniej niż w połowie wydaje mi się, bo ostatnio jakby starałem się to sprawdzić, no ale prześliczna gra, prześlicznie jakby stworzona i, i, i wyprodukowana i myślę, że no nie wiem, nie chcę mówić, bo ale, ale kurczę, na pewno skradła moje serce, więc, więc jest... To jest taki wam takie... ja bym go określił y -hmm. jak chibi, to się tak charakteryzuje um, przedstawianie postaci oczywiście to jest jakiś tam podgatunek, nie wiem, mangi, anime, czyli przedstawianie mhm. postaci w taki e, dziecięcy sposób, ale one są dorosłe, e, natomiast w przypadku tej gaczy to tam było kuszenie seksem i postaci, które na pewno są na typu Loli, o, a nie Chibi. Takie jest takie, takie bym rozróżnienie, mhm. że te rysy postaci w, w serii Mana są takie wielkie oczy, te, tak. te głowy są większe niż ciało, drobne, drobne dłonie, ale mm, też przeciwnicy są bardziej tacy baśniowi, nie? ale dobrze kojarzę, tam jakieś króliki są takie. Tak, tacy, tacy powiedziałbym, oni są nawet tacy, wiesz co, ja, ja nawet wrzucałem na grupę jakiś taki filmik, że y, oni są momentami, na początku przynajmniej, tacy Wiesz, oni mówią, o tutaj potwory nas atakują, nie? a potem patrzysz na te potwory, a te potwory wyglądają jak banda pluszaków. Tak. nie? <grych> Może ktoś ma taki, wiesz, boi się pluszaków, Furious. No tak, ale w każdym razie, wiesz, no i też tak czekam na taki twist w tej grze, nie? bo, bo jakby generalnie setting tego świata jest taki, że co jakiś czas, żeby ta równowaga w świecie była zachowana, z różnych miejsc na tym świecie te różne duszki odpowiedzialne za poszczególne żywioły, nie wiem, ziemię, ogień, wodę i tak dalej, wskazują swoją, właśnie nie wiem, jak to przetłumaczyć dobrze, almę, nie? Alma, jak, jak szukałem słowa, no to to jest jakby alm, to jest jałmużna, nie? No nie wiem, jakiegoś jałmużnika, który się musi de facto sam poświęcić, czyli udać się na tą pielgrzymkę do tego drzewa many tytułowego yy, i, i tam się de facto poświęcić, i to spowoduje, że jakby ten cykl będzie zachowany, nie będzie żadnego nieszczęścia, ten świat będzie się, da, jakby nie spadnie żadno nieszczęście na to, na, na to miejsce, z którego pochodzi, nazwijmy to na potrzeby naszej dyskusji, dany, dana alma czy dany alm danego regionu. No i oczywiście jest taki twist na samym początku, więc to nie jest jakiś specjalny ten, że, że jest pokazana historia, jak. Dwoje postaci ze względu na jakąś tam wielką miłość do siebie, no jakby nie godzą się z tym przeznaczeniem, nie? żeby zostać żeby udać się na tą pielgrzymkę, no i oczywiście tam spada jakieś nieszczęście na tą krainę i tak dalej. Ale na początku grę jakby prowadzimy w takich postaciach, sterujemy takimi postaciami, które są mega w ogóle zafascynowane. Super, zostaliśmy wybrani almami, zajebiście, to jest ekstra misja, ja jestem całkowicie oddany tej misji i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli jakby te, te, te postacie głęboko wierzą w ogóle w całą tą historię, nie? I jakby nie mają problemu z tym, że tak naprawdę yy, to oznacza, że, nie wiem, ta dwójka głównych bohaterów, przynajmniej na początku, bo później oczywiście to się może zmienić, ale to nie chcę zdradzać, ta dwójka bohaterów jakby zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę no oni no, nie spędzą reszty życia ze sobą, nie? no bo jedno z nich jest tym Almem, w związku z tym no musi się poświęcić, tak? Musi jakby złożyć siebie samego w ofierze, żeby ten świat zachował równowagę, bla, bla, bla i żeby na wioskę nie spadło nieszczęście. No ale że oni są tak głęboko jakby tym wszystkim zafascynowani, jakby nie zwracają na to uwagi, nie? No i oczywiście później następuje taki moment, że wiesz, że, że, że coś tam się wydarzy i... i no ale to jest bardzo ciekawe generalnie, nie? W ogóle, jakby, bo to jest kolejna taka, wiesz, dla mnie przynajmniej, ja nie znam w ogóle tej serii, więc dla mnie to jest w ogóle bardzo ciekawe, bardzo ciekawa historia. Ja to bardzo cenię w ogóle w tych yy, japońskich grach. Nie wiem, czy to wynika z tego, że jestem po prostu takim totalnym neofitą albo totalnym nubem, jeśli chodzi o, o, o te gry, ale to jest dla mnie taka możliwość obcowania z jakby zupełnie nowymi historiami, które, wiesz, no, to nie jest Baldur, wiesz, właśnie tak jak mówię, no Baldur's Gate, no dla mnie Baldur's Gate to było takie, no dobra, no ja to wszystko znam, no w ten czy inny sposób to wszystko było w poprzednich Baldursach, w Icewind Dale'u, w tych wszystkich gierkach, które znamy, nie, tylko oczywiście skondensowane teraz w tej jednej postaci. A tutaj odpalasz Final Fantasy, Remake, Rebirth i tak dalej i oglądasz historię, która jest zupełnie w ogóle, wiesz, dla mnie to jest jakiś w ogóle, o co chodzi? To jest nowy świat, nie? Zupełnie inna rzeczywistość, więc, więc podobnie mam z tym, z tym Visions of Mana, nie? To jest. Ja ci szalenie polecam to jest niesamowite. Legend of Mana. To jest gra z PlayStation pierwszego i ona ma w ogóle rysowany styl 2D. Tam jest opcję grania w dwie osoby. Nie wiem, czy w Vision jest, ale chyba ale nie ma Vision, tutaj będziesz mógł sobie będziesz mógł sobie z którą pograć i jest to gra, która według mnie ma e, jest, jest szalenie oryginalna nawet na, mm, na tym etapie, na którym my jesteśmy, że już tam, wiesz, mamy e, dziesiątki już, różnych e, JRPG-ów. Pierwsze mapę świata kreujemy sobie jak chcemy, bo ustawiamy tak jakby na, mm, na polach ustawiamy kolejne lokacje i te lokacje na siebie wpływają, dzięki temu pojawiają się inne potwory, więc yy, możesz sobie, to są lokacje, po których możesz eksplorować i walczyć, ale też są miasta yy, do tego jest tam kilkadziesiąt questów, yy, które się ciągną przez całą grę możesz budować, możesz hodować potworki i dawać im jeść i tym potworkiem też możesz grać jako bo wychodzisz zawsze w, do walki w, na misję w trzy osoby i możesz mieć jako trzecią kompana, możesz mieć potworka możesz mieć NPCa yy, ale możesz też sobie zbudować yy, własnego golema i zrobić mu układ taki powiedzmy logiczny, nie? co ma robić i w zależności co tam w niego wolisz, to będzie będziemy takie ataki. To jest rewelacyjna gra, jest i, yy, jeśli remake teraz na jakiś czas temu wyszedł Jak Legend of Mana. Bo to jest przypomnie? tak, to jest, to jest cały czas. Y, mm -hmm. Jedna seria, ona ma tam jakąś swoją. Y, to Square robi, więc to ma jakąś swoją. Y, podtytuł nie to, ale, ale uważam, że to jest jedna z naprawdę najbardziej oryginalnych i, i, i też kurczę, no nie będę tutaj ukrywał. Ja ją grałem kilka razy, ostatni raz na studiach i uważam, że to jest. E, wzruszająca i chwytająca ze serce gra taka naprawdę jedna z, z niewielu, która e, ma aż tyle do zaoferowania Um, graczowi różnych emocji. Tam, tam się na niesamowite rzeczy. Te questy się wydają jakieś takie mm, banalne, ale każdy ma taką jakby wiesz, jak, jak to w bajkach, tych takich bajkach, bajkach, że jest jakiś morał, mhm. nie? E, czy w baśniach, ale, ale chodzi mi raczej o bajki, bo to są często takie bardzo proste e, proste morały. No to jest, to jest, ja, ja wspominam... Widzę, że ona jest... E... Tym, bo teraz sobie spojrzałem, o, widzę, że ona jest też w tym premium. Więc... No to słuchaj, no to, to i e, to, jest, to jest kilkadziesiąt godzin, ale e, można grać w dwie osoby i ten. ten... Te, ta ilość różnych rodzajów broni, różnych rodzajów czarów, bo tam czary się przez instrumenty muzyczne e, używa I też hodujesz roślinki i w zależności co będziesz dawał, jakie roślinki e, swoim potworkom do jedzenia, to one będą miały inne właściwości No to jest, to jest naprawdę mega e, rzecz i to jest właśnie w takiej estetyce takiej magicznej. Kurczę, no drugiej takiej gry, drugiej takiej serii, bo to właśnie tam Visions jest, ale jeszcze wcześniej było chyba um, co tam było wcześniej? Um, Trice, Trials, tak. Trials były. E, one wszystkie są takie właśnie w zupełnie innym stylu niż te wszystkie serie RPGowe Też, też mówię, no, na przykład nie grałem w Ateliery, więc nie, nie będę się wypowiadał, nie? Może... Znaczy, wiesz co, ja nawet jakiś czas temu chciałem zagrać, sobie przypomnieć Eternal Sonata, jeszcze z Xboxa 360 tak naprawdę, bo to na początku było chyba jakimś tam czasowym ekskluzywem. I chyba jest, cały I wydaje czas. Wydaje mi się, że to trochę... To wyszło na PlayStation? Chyba, chyba wyszło, wyszło, wyszło na Bo widzę teraz, że wyszło, wyszło też chyba na PlayStation 3. Natomiast ja, wiesz co, ja tak myślę, że trochę ten Visions of Mana też spełnia takie zapotrzebowanie we mnie na... No, właśnie taką konwencję, trochę graficzną, tak jak, mu, tak jak to jakoś tam profesjonalnie określiłeś, nie tak, wiem. Ale czy tak, ale nie jestem pewien, czy... bo wiesz, co, ja tam kojarzę tylko taką zieloną postać, taką małą dziewczynkę, więc, mhm. yy, więc musiałbym pogooglować i zobaczyć. Ale taka mangowa, no, mocno, mocno stylizowana na takie baśniowe, mm, o z tego co pamiętam, nie? Tak, no, w każdym razie mówię, no ja, ja będę cisnął, bo, bo chcę sobie Ale wiesz, e, mówię, skończyć. Ale legend powiedziałem tego, mm -hmm. że można grać z dwie osoby, i mógłbyś grać z córką, nie? No, mówię, no na pewno sprawdzę, y, jak bo zamierzam sobie wykupić tego PS Plusa za jakiś czas, więc y, żeby tam sobie troszeczkę. Wiesz, znaczy, bo mam teraz takiego podstawowego, nie tylko, z, żeby grać online. Więc, więc, więc pewnie sięgnę, a być może nawet w ogóle kupię po prostu, bo też screeny też bardzo fajnie wyglądają, nie tak jak, tak jak widziałem przed chwilą. No, no to tyle, jeśli chodzi o Wichens of Man. A zanim jeszcze przejdę do gry na D, to jeszcze Wam powiem, słuchajcie, zacząłem grać w FIFA 25, ponieważ mam jeszcze cały czas ten pakiet EA Play i, i mogę zagrać w... Te powiedzmy takie początkowe 10 godzin nie tam takiego jakby pełną grę normalnie ze wszystkim, tylko, tylko przez ten 10 godzin. Nie wiem na ile was FIFA interesuje, w ogóle. ale ja w ogóle dokładnie. Ja tylko powiem w takim razie jedno, jedną rzecz, że yy, jakby doceniam z jednej strony zmiany, które widzę, to znaczy w tym gameplay'u, w tej animacji postaci, teraz widzę, że koszulki na plecach się ruszają, więc i te numerki tak falują jak, jak w rzeczywistości na trykotach zawodników, ale z drugiej strony tak sobie myślę, kurde, patrz, 300 ale, wy co ale Blade musiało czekać na taką łatkę, gdzie się fizyka ubrania jest, to musiało czekać ile miesięcy, a FIFA wyszła <głos> 25 od razu. ma. No. <głos> Umówmy się, No to nie? jest klasa. To jest klasa, ale... Bo to trzeba powiedzieć, że to jest ta gra się nazywa FC Tak, to nie FC jest FIFA, Sport. to jest FC 25, dokładnie, tak, tak, masz rację, ja przepraszam, A co to jest, to nie jest FIFA. A Aczkolwiek... co to jest? FC to jest Football Club, tak? Czy, czy to jest coś inny? Możliwe, nie wiem, ja, ja nawet nie wiem, jak to się rozwija, wiesz, no bo po prostu ta Electronic art straciło jakby... Wiem, wiem umowę... Przy, nie, no, tylko, cała, nie, cała nazwa gry się nazywa EA Sport znaczy, FC. Ale wiesz, tak? ale, ale śmieszne jest to, że tam cały czas wszystko jest. Wszystkie ligi, ligi Champions, bo może, wszystko. Bo może no, jakby... z każdą ligą osobno podpisali, mogło być tak na przykład. Aby myślę, ty... że mogło no, być, że ale myślę, cały czas być. mają pewnego rodzaju umowę chyba z, z FIFA, bo wydaje mi się, że FIFA w dalszym ciągu, wiesz, jakby nie, nie wydała jeszcze tej swojej oficjalnej piłki, która ma de facto yy, że tak powiem Pogrążyć w No, natomiast ja tylko chciałem powiedzieć, generalnie o tym FC25, że moim zdaniem to powinno być tak, że co roku wychodzi po prostu jakiś update patch za stówkę i to by było super, ale jeżeli to ma kosztować 3 stówy na premierę, no to ja mówię nie. Ale wiem, że tam jest wielkim fanem FIFA. Nie, Cały nie, czas ja czekam na to, Grenade. D. Grenade. No dobrze, poczekaj. Grenade, ja mam taką prośbę. Nie? Dajcie mi trochę czasu. No. Ja mam trzy tytuły, które są wizual novel, więc na każdy parę minut tylko. A grom na D skończymy. Co wy na to? No okej, okay. jestem za. Więc y, ja pocisnąłem sobie trzy wizual novelki we wrześniu. I jedną to jest druga część e, AI The Somnium Files, czyli Nirvana Initiative, initiative e, która była wypuszczona w 2002 roku i w którą miałem grać. W ogóle zapowiadałem tutaj na, na podcaście, że to jest na pewno kupię i będę grała, ale tak się złożyło, że kupiłem i nie zagrałem i stwierdziłem, że no skoro jest, to trzeba sprawdzić i powiem wam, że... Mm, no jest to e, gra twórcy, znaczy to jest tak twórca, pi pierwsze somnium e, zrobił twórca Nonary Games, czyli Zero Time Dilemma e, 999 e, to było Virtus. Last World i Zero Time Dilemma taka bardzo słynna gra, e, seria e, ona zaczynała na Nintendo DS, była właściwie chyba później na wszystkim e, są to gry, które łączą elementy y, logiczne ucieczki z pokoju, czyli escape roomu i, i, i visual novelli i a, somnium files było takim krokiem dalej, tutaj mieliśmy grę detektywistyczną, nasz bohater przeprowadzał śledztwa, przesłuchiwał y, podejrzanych a takim głównym gimmickiem było, że wchodził w sen i dzięki temu, że wchodził w sen osoby, którą przesłuchiwał mógł pewne elementy śledztwa poznawać w inny sposób, zakamuflowany jak to zawsze sen wszystko przetwarza po swojemu, ten świat snu jest właśnie nazywany somnia, dlatego to somnium jest w tytule druga część to się dzieje 6 lat później, gramy dwiema postaciami dwa wątki czasowe są i wracają, wraca część postaci z jedynki Hmm, gra się pyta w ogóle, czy graliśmy w jedynkę i możemy odpowiedzieć, że graliśmy, możemy też powiedzieć, że nie graliśmy i, i poznawać fabułę z takimi pewnego rodzaju przypomnieniami um, co do najważniejszych wydarzeń i właściwie... Y ja bym wskazał powiedział, że wskazane jest znać pierwszą część, bo jest lepsza, <głos> ale też bardziej rozwija nam e, te wszystkie... Mamy e, znaczy głębsze spojrzenie na, na, na postaci, bo one jakoś ewoluowały, one się trochę zmieniły i my tego nie zauważamy tej drogi, którą one przeszły sobie powiedzmy przy, od tej pierwszej części przez te dwa dwie, części, dwie, dwie strefy czasowe. We dwa części czaso czasowe e, w drugiej części, a dzięki temu, że jeżeli poznacie pierwszą część, to macie większy, szerszy obraz. I też mamy bardzo ciekawą zagadkę kryminalną, która w ogóle bardzo mocno wchodzi w, w różnego rodzaju e, takie aspekty konspiracji jakiejś internetowej, klonowania, modyfikacji genetycznych kradzieży tożsamości no dzieje się tam masa masa rzeczy na poziomie mechaniki nadal mamy visual novel i świat snu, w którym się poruszamy w swobodnie i rozwiązujemy różnego rodzaju tam zagadki ale powiem wam, że ta gra mimo, że ja trochę ceniam gorzej, bo jest większy, tutaj użyję takiego słowa które trochę jest, będzie złagodzone ale Damian go nie będzie musiał wycinać eee, pierdzielnik jest, nie? <laughs> jest, jest się, tam <laughs> dzieje, się tam dzieje absolutnie taka ilość dziwnych rzeczy eee, że w pewnym momencie trzeba rzeczywiście się wysilić i łączyć e, te wszystkie wątki e, i ten Kotaro ucikości, który napisał to, to tutaj przeszedł samego siebie, bo rzeczy, które, które powrzucał e, różnego rodzaju teorie spiskowe, różnego rodzaju e, takie odniesienia do, do, do rzeczywistości, mandala, efekt, to czy nasza rzeczywistość jest prawdziwa, czy przypadkiem nie, yy, nie mamy jakiegoś tam przenikania innej rzeczywistości, no to tutaj yy, jest naprawdę podniesione do potęgi. Yy, ale robi co ciekawe. Ma takie zapytania, yy, które kieruje, tak jakby łamie czwartą ścianę. Czyli w pewnym momencie fabuły, ono się pyta o coś, bo oczywiście, jeszcze tego nie wyjaśniłem, możemy za każdym razem wrócić sobie i przejść dany fragment jeszcze raz. I w pewnym momencie zaczyna gra pytać gracza o rzeczy, których nie ma możliwości wiedzieć i tylko w momencie, kiedy my pamiętamy, że takie pytanie padło i sobie wrócimy już mając tę odpowiedź i odpowiemy na to, to otwiera nam kolejne, e, kolejne etapy, e, kolejne powiedzmy zakończenia, co więcej możemy sobie zagrać w, w pierwszy rozdział tej 999, 9 nine hours, 9 person, 9 doors, e, na silniku e, drugiej części, także to jest fajne i jest bardzo dużo różnych poukrywanych rzeczy. Z tego co ja sobie popatrzyłem, to bardzo ją oceniali e, przy premierze. No ja mam. Ja mam mieszane uczucia. E, wydaje mi się, że za dużo, za dużo srok za ogon próbowano złapać, i w pewnym momencie to naprawdę nam się dzieje. E, z tego wszystkiego, z tej całej fabuły coś, coś powstaje takiego nie, nie do końca czytelnego. Może nie chcę mówić, że niespójnego, ale. E, Pewnie trzeba by było jeszcze, jeszcze raz zagrać i, i dokładnie sobie pewne rzeczy postudiować. A może też jakiejś tam dodatkowej lektury, bo umówmy się, że tam jest masa, masa rzeczy, które wykraczają poza lore gry, wchodzą do naszego świata i może trzeba by było troszeczkę mieć szerszą wiedzę na temat właśnie teorii spiskowych żeby lepiej to, to wybadać, no ale ja jestem bardzo zadowolony, tak mimo wszystko zadowolony. To były bardzo fajne e, 30 godzin doświadczenie, jedyne w swoim rodzaju, e, dużo taki, takiego humoru e, typowego z anime, czyli e, jeden bohater który wraca nam z poprzedniej części, on tam był taki taki gruby, grubo ciosany humor, trochę w stylu City Huntera, czyli facet, który się wiecznie za spódniczkami yy, i, i marzący o, o, o, o kobietach głównie, no to tutaj też jest yy, i to taki jest humor na granicy. Jak tak, jak Damian, no miałem powiedzieć, taki Damian, <laughs> on podobny z Damian, równie, równie wysoki, tak. równie przystojny, ale ale yy, trochę też wątków jest romantycznych, tego nie było, albo było tego dużo mniej w jedynce, no i w był taki bardzo charakterystyczny morderca tutaj, ta tożsamość mordercy się bardzo rozmywa i brak jakiegoś takiego powiedzmy, nie chcę też bardzo zdradzać, ale powiedzmy, Brak konsekwentnego y, zakończenia y, powoduje, że y, takie są takie, takie letnie odczucia, jeżeli moje, co do końcówki, aczkolwiek mówię, to jest cały czas dobry tytuł, ja go oceniam. E, może ciut, ciut słabiej niż e, recenzenci, którzy dawali tam e, 9 na 10, 8 na 10 i średnia Metacritic jest e, powiedzmy 88 na 100, nie? To ja bym trochę mniej jednak dał. To nie jest gra dla mnie tego typu, ale no, yy, wydaje mi się, że yy, jak wspomniałem, jedyne takie doświadczenie, przynajmniej ja nie kojarzę innych gier. A drugie, drugi tytuł, yy, który sobie ograłem, to są dwie gry: to jest kolekcja Capcomu v yy, Great Ace Attorney Chronicles, co jest. Yy, tak naprawdę spin-offem do serii Ace Attorney, e, którą, którą graliśmy sobie, mogliśmy grać na, na dual screenie. Ona wyszła na Nintendo Switch, na PlayStation 4 e, parę lat temu. i Jest to tyle ciekawe, że e, to są gry, e, które Dzieją się na przełomie XIX, właściwie końcówka XIX wieku. One też wyszły na 3DS-a, i, i oryginalnie. Polega to na tym, że mamy sprawę w sądzie, kryminalną, którą jako bo nasz bohater jest adwokatem i musi obronić oskarżonego. A ale tutaj jest takie przełamanie schematu i też jest sporo detektywistycznej roboty, po, po, gdzie, jest też, gdzie jest właściwie ten wątek w niektórych sprawach, a ich chyba jest 10 łącznie, jest... jeszcze yy, w ogóle go nie ma, nie? I zaczyna się w Japonii, końcówka XIX wieku i od, od sprawy zabójstwa doktora Watsona, bo jedną z postaci... E, która nam towarzyszy jest Sherlock Holmes. On jest tam troszeczkę inaczej nazwany, ale to jest Sherlock Holmes i postacie historyczne się tam prze, przewijają. Oczywiście to jest takie wszystko przetworzone przez e, japoński umysł e, i mamy e, za, za, za, za tę grę odpowiada Shutakami, takumi chyba facet, który odpowiada w ogóle za całą, za całą serię i tego Phoenixa Wrighta i, i on też odpowiada za tą ghost streak grę, e, za Połowę Justice, e, za profesora Lightona, którąś tam część. Także to jest facet, który raczej siedzi właśnie w takich e, grach detektywistyczno-wizualnowelowych. E, jest. Ghost Trick super. Co? Ghost? Powiedziałeś? Ghost Rick Super i to chyba jakiś niedawno remake dostał, znaczy nie, nie Ghost tak, ale tak, tak. niedawno, nie? bo tak, to na, na Switcha chyba wyszedł. W tę grę jeszcze akurat nie grałem, natomiast yy, no, ja polecam każdemu kto lubi takie postmodernistyczne przetworzenie e, znanych e, wątków, znanych postaci i wypchniętych w jakąś tam powiedzmy in, inną konwencję. E, mamy bardzo, bardzo fajne, bardzo rozbudowane e, fabuły, które e, no są właściwie wszystkie te wszystkie e, śledztwa się e, początkowo wydają niepowiązane, a te ostatnie sprawy w drugiej części e, pokazują, że one w jakiś tam sposób się zazębiają i, i mamy japońsko-brytyjską konspirację z sięgającą tam kilku pokoleń i, i wiele, wiele bardzo, bardzo ciekawych rozwiązań fajne przetworzenia postaci na przykład Moriarty'ego czy, czy pojawia się Madame Tissot od tego muzeum no jest, jest tam masa różnych takich mrugnięć ok okiem, oka do, do, do, do gracza, ale y, ja będę chwalił to, jak to jest napisane, że tam się y, dzieje bardzo dużo i te, te zagadki kryminalne one są naprawdę ciężkie. To znaczy, y, jak znamy ten model rozgrywki, czyli pewnie podważanie wszystkiego, co ci świadkowie mówią, ale też przede wszystkim przeszukanie dokładnie tych wszystkich e, pomieszczeń, które, znalezienie tych wskazówek i wyłapywanie nieścisłości, to ta gra nie staje się e, jakimś, tam, jakimś tam wielkim wyzwaniem, aczkolwiek jest tutaj sporo um, takiego, <taki> takiego języka stylizowanego e, na te wszystkie jakieś takie dziwne brytyjskie odmiany, e, nie wiem, czy wiktoriański brytyjski, czy jakiś taki mm, ściekowy brytyjski e, i, i trochę sprawiało mi to trudność, szczególnie, że trochę mój język angielski generalnie e, po, obleczony patyną, bo rzadko używam poza, poza grami i oglądaniem seriali. E, także Super, naprawdę dwie części, na pewno to jest kilkadziesiąt, tam chyba 70 godzin mi ze, zajęło przejście tego bo to są olbrzymie, duże gry, no, tylko zapomniałem, że e, te, na, ta seria Ace Attorney jest taka długa i, i wydawało mi się, że to są takie krótkie tam sprawa, dwie-trzy godziny, ale to, e, to chyba gdzieś tam moja pamięć już zawodzi bo, bo chyba ostatnie śledztwo, to ostatnią sprawę to chyba 10 godzin mi zeszło tam jest też oczywiście sporo takich przerywników, e, dużo czytania, ale, ale e, to są duże gry. I... Ale to są, takie mam pytanie, wiesz, bo, bo jakby ja chyba nigdy nie grałem w takie gry, wiesz, i to, tam jest jakieś, bo mówisz przeszukiwanie pomieszczeń, ale to jest jakieś 3D? Nie, to jest, jest jakieś... Masz, masz to jest gra w 2D, e, masz mhm. point and click czyli masz kursor Aha. i najeżdżasz na konkretne postacie, które znajdują się na, na, na planszy lub też na przedmioty. Możesz też używać swoich przedmiotów. W tej dochodzi też jakieś takie nowinki techniczne, jak jakieś płyny, które reagują na, na krew w odpowiedni sposób. Także pobierasz jakieś tam powiedzmy dowody które możesz przedstawić w sądzie. Na szczęście tutaj jest to zrobione w ten sposób, że nie możesz granie pójdzie dalej, jeżeli nie pobierzesz wszystkiego. Tylko po prostu mhm. w, musisz się e, zastanowić, nie? Czasami e, czy czemu gra nie, nie idziesz dalej, nie? I wtedy musisz na przykład te wszystkie swoje dowody obejrzeć dokładnie i nagle znajdujesz, że załóżmy masz parasol, który ma e, po rozłożeniu jest parasolem, ale ma też ukryte ostrze, a później gdzieś tam jeszcze na tym ostrzu jest, jak je obejrzysz dokładnie, to masz też tam też jakąś inskrypcję wygrawerowaną na, na nim i jakieś inicjały, które będziesz mógł użyć podczas, e, podczas a, tego całego e, sądowego procesu, bo tam... A to chyba lepiej na Switchu grać, co, czy nie? Wiesz co, myślę, wydaje że tak. Um, ja grałem na PlayStation, więc e, no nie oszukujmy się, no to jest e, przewijanie po prostu masy tekstu i wiesz, zależy jak ci jest wygodnie, no bo e, na dużym ekranie no to masz ten tekst duży i sobie go możesz też tak samo łatwo przeczytać jak e, na Switchu, który masz w rękach ale no to, to możesz wiesz, się położyć, ten tego Switcha sobie odpalić kiedy no już masz zgaszone światło i tam powiedzmy kawałek sobie fragment przejść tuż przed snem nie, nie odpalać e, konsoli także no, na pewno Switch ma a tak naprawdę to D Dual Screen miał, miał tą, tą niesamowitą po poręczność nie? ja nawet myślałem, i w, jak grałem w to, że kupię sobie tą, tą, ten kontroler do streamowania miałem taką ochotę zobaczyłem, że tam 950 zł kosztuje w Mediamarkt i że jest dostępny i miałem taki moment, że po pracy sobie pojadę to kupić ale stwierdziłem, że to będzie prawdopodobnie wykorzystywane raz na, na pół roku przeze mnie i stwierdziłem, że nie, nie, nie będę karmił swojego tam konsumpcjonizmu i, i zostałem przy dużej konsoli Um, a znowu żeby jeszcze zaobrazować jak wygląda proce ten, ten proces już w są przed sądem, no to, to jest yy, na ekranie masz postać i leci na tekstu i możesz czasami rzucić, że widzisz sprzeczność i sprzeciw yy, albo dopytać o coś i przedstawić jakiś dowód, który yy, ma E, teraz polskiego słowo e, ma, ma świadczyć o tym, że ta osoba kłamie. No, to jest. Brzmi to w, tak. Trochę żmudnie, jest żmudne, przebijanie się przez te masy tekstu, ale jest tam dużo humoru, jest e, też, to jest dobrze napisane, dobre fabuły. E, fajne, e, nieoczywiste. E, e, pewne rozwiązania wątków są. Także ja się y, doskonale bawiłem. Raz na jakiś czas potrzebuję sobie wizualną welkę odpalić i, i tutaj e, też wydaje mi się, że Capcom złapał pewnego rodzaju e, takie tematy, które, które nie są oczywiste jak na przykład rasizm w stosunku do w so, czy rasizm Brytyjczyków w stosunku do innych nacji. To jest całkiem nieże przedstawione te różnice kulturowe między Japończykami a Brytyjczykami, takie, takie, takie smaczki są, które wydaje mi się, że nie, nie we wszystkich nie we wszystkich visual są takie oczywiste i obecne. No mnie jakoś zaciekawiłeś, bo ja tak jak mówię, no jakby ta seria, nie, jakby była dla mnie takim czymś, że ale ja tego w ogóle nie znam, nie, jakby słyszałem i tak dalej i, i, i myślę, że w... gdzieś tam w przyszłości chyba się. Ja bym polecał, kiedyś opowiadałem o Ace Attorney, eee, no pewnie będzie ze 3 lata <laughs> temu, na którejś fantasmagierii. ta pierwsza część, która wyszła w tym odnowionym takim bandlu trzech, trzech gier, wydaje mi się, eee, bardziej przystępna, nie chcę mówić, że jest lepsza, bo nie jest, ale są czy ja tak to pamiętam, że są te, teraz jest 15 chyba spraw albo 14 i one są trochę krótsze można wejść, one są równie fajne i dzieją się współcześnie, nie? One są też mm, takim nie tylko e, prowadzeniem, bo tych tych, tych tych gier jest nie wiem, chyba ponad 10 bo teraz wychodzą Investigation, ale był przecież jeszcze gdzieś po, po drodze z Apollo Justice ta seria i akurat my gramy przodkiem głównego bohatera Phoenixa Wrighta z tej pierwszej trylogii i wiesz, można chronologicznie przechodzić, tak jak wychodziły te gry czyli Phoenix Wright Ace Attorney ale można też pierwszą fabularnie, czyli The Grace The Great Ace Attorney Adventures czyli to co się dzieje to jest gra, która wyszła po 15 latach od tej, od tej pierwszej, pierwszej części ona się dzieje tam w końcówce XIX wieku w epoce w Japonii. no zależy, czy, czy chcesz takie czy chcesz mieć Sherlocka Holmesa czy chcesz mieć współczesną łatwiejszą językiem i mniej wymagającą e, grę. No to... Pewnie łatwiejszą i mniej wymagającą znając siebie, zwłaszcza, że wiesz, że e, niestety te gry tak jak mówisz są po angielsku. Tak, no oczywiście, nie, nie ma, nie ma spolszczenia. Ty władasz. I, e, e, myślę, że też e, zastanawiałem się na przykład, bo tutaj masz te bardzo duże różnice e, w tych dialektach czy tam nie wiem, czy koknie, to jest język, czy to jest dialekt, czy to, jak to, to chyba dialekt, prawda? I, i ten taki brytyjski, e, powiedzmy, którym mówią sędzia, jakiś tam e, baron, a, książę, a którym mówi pokojówka, no to się naprawdę e, mocno różnią. Jestem ciekawy, czy, czy, czy gdyby to przetłumaczyli na polski, to byłoby pewnie tak, bo nie byłoby problemu, ale Jakoś by to zniuansowali, tak. wiesz. Myślę. No, ale, ale naprawdę tutaj jest kawał roboty włożone w, w tłumaczenie e, z japońskiego i to brzmi... Znaczy, to się czyta fajnie, nie? Tylko mówię, trochę jest wymagające bardziej, niż, niż, niż sądziłem, że będzie. No to co, panowie? Gra na jak... Dorota, Zanuta. Zanim gra na D, i tak was rozczaruje z tą grą na D, tak swoją drogą, ale... Zanim gra na D, to gra na Z. Zacząłem grać w Zeldę. Echoes of Wisdom chyba to się nazywa. Kolejna gra, która wyszła z Nienacka. To jest... Nie no, ona była zapowiedziana jakiś czas dla ciebie z Nienacka, ale ona była zapowiedziana już jakiś czas temu. Okej. Okay. Miałem to powiedzieć, że właśnie ona była zapowiadana i to jest kolejny raz, kiedy Damian jest właśnie Dokładnie, to jest właśnie to, to, jest właśnie to o, Co, o czym mówiłem. no nowa nie? Zelda, nowa Zelda wyszło. Ja teraz ilu jeszcze robię, nowa Zelda wyszło. No, więc... Ale to, tak jak mówię, dopiero zacząłem w to grać, więc spędziłem tam może godzinę. Kompletnie inna Zelda niż... Nie pamiętam, jak się nazywała ta poprzednia, która, która była remakiem, bo ta już nie jest remakiem. To jest jakby na tym samym silniku co kurde wyleciało mi z głowy jak to się nazywało No a jaki to jest rozegry No to jest ten nie. widok taki wiesz z, ta... to był jakby z góry, gry z ale taki Game Boya 2D... nie ale dobrze kojarzę z Game Boya tak gry z Game Boya tylko przeniesionej w takie fajne 3D które wygląda jak trochę takie plastikowe laleczki nie które sobie gdzieś tam chodzą e... tylko wyleciało mi z głowy jak się nazywała ta poprzednia gra która była na tym samym silniku zrobiona Um, próbuję teraz hmm. znaleźć gdzieś w internetach, ale nie, nie, nie widzę. No niestety Damian mi nie pomoże, bo on nawet nie wiedział, że to wyszło. W każdym razie gra jest w ogóle w ogóle. już jakby nową historią i teraz tak, nie gramy Linkiem, tylko gramy Zeldą. I jakby pierwszy Mek, taki dość się ta nie nazywa jakby Legend na tym, of że Link. mamy możliwość wyczarowywania przedmiotów yy, i wstawiania ich w świecie jakby po to, żeby je wykorzystywać. Ale to też tyczy się powiedzmy przeciwników, których jak pokonamy, to możemy, yy, nie wiem, przywołać i oni wtedy za nas będą walczyć, bo jakby przynajmniej na razie na początku gry jakby nie ma czegoś takiego, że ja mogę walczyć yy, tak jak Link, nie wiem, mieczem i tarczą, tylko mogę co najwyżej sobie przywołać jakiegoś przeciwnika, albo nie wiem, jakąś kulkę z kolcami i rzucić to na przeciwnika i ten przeciwnik ginie, nie? Czyli jakby zrobić jakieś takie pułapki, czy tam sobie przywołać, nie wiem, jakieś elementy, nie wiem, trampolinę, na której będę skakał i wejdę wyżej na przykład, nie? Więc to jest takie bardzo ciekawe, bardzo ciekawe podejście i, i myślę, że na pewno będę grał, więc nie chcę za dużo o tej grze mówić, no bo nie mam za bardzo do niej, o niej nic do powiedzenia. Poza tym, że, że jest fascynująca, natomiast gra na D, no, Dead Rising, Digital Deluxe Remaster, chyba to się tak nazywa. What? To jest ta gra, którą ocenzurowali w stosunku do oryginału? Nie wiem, możliwe, who cares? Słyszałem, że tam zmienili niektóre postacie, po prostu wygląd. I no nie mówię tylko o postaciach kobiecych, nie? że tam już tam stroje zmienili. Znaczy wiesz co, nie wiem, bo ja znowu, dlatego was rozczaruję, bo ja mam w tą grę mniej niż godzinę bo ja ją dopiero kupiłem, tak naprawdę, więc ja dopiero zacząłem w nią grać. Natomiast ja, wiesz, ja nigdy nie skończyłem oryginalnego Dead Rising, który zdaje się na początku przynajmniej był ekskluzywem na Xboxa 360. Natomiast to była gra, która mnie jakoś tam zafascynowała. Wiesz, raz, że zombie, raz, że takie kino klasy B i, i w ogóle cała fabuła, nie? że jesteśmy tym fotografem, który wchodzi, jakby wynajmuje helikopter, który zawozi go do miasta, które jest odcięte, ma 72 godziny na to, żeby się tam poszwendać, zrobić jakiś reportaż i, i po tych 72 godzinach pilot ma po niego przylecieć i, no i w tym czasie tam oczywiście on być to może go uratuje, świetny... być może nie i tak dalej. Nie? To jest w ogóle świetny pomysł właśnie na mechanikę, bo na pewno Rafał więcej grał w The Rising niż ja, ale ja pamiętam, że to właśnie był ciekawy motyw, że przez to, że miałeś ograniczony ten czas, to żeby tak naprawdę poznać wszystko, no nie? Bo one się dzieją w czasie tak, rzeczywistym. Tak, było kilka trochę. razy Czy... zagrać. Tak, i, i podejmować różne decyzje, gdzieś indziej pójść. No ale z drugiej strony to była taka czysta, przyjemna rozwałka tych tych zombiaków i, i pomyśleć, że na takiej 360 ce wiesz, całe te, te hordy tych tych właśnie, tych, tych no zgnilisców, no nie? Że one, że, że, że wiesz, kons konsole się nie paliły, no nie? Chociaż... Znaczy, wiesz, ja musiałbym zobaczyć powiedzieć. takie filmiki porównawcze, dlatego, że z jednej strony yy, oczywiście ta gra wygląda bardzo dobrze, a z drugiej strony, jak w nią gram, to tak sobie myślę, kurczę, to jest. Ja to wszystko pamiętam. To tak to wyglądało, nie? Ale to tak nie wyglądało chyba. No, tam są, są różnice, ale wiesz, no, musieli poprawić, nie? Nie, nie pozwoliliby sobie na, na ten. No, przede wszystkim, twarze wyglądałem lepiej, nie? Wiesz, to wszystkie. Wszystkie tekstury są bardziej dopracowane. Ja jestem ciekawy, czy, czy, czy mechanicznie jest ta gra e, tak samo e, trudna jak. Bo Dreising y, trzeba było, żeby odkryć tam to trzeba było, wszystko powiedzmy, to trzeba było przechodzić kilka razy, bo tam były elementy czasowe, czyli musieliśmy albo się udać w prawo, albo w lewo. Jeżeli pójdziemy w prawo, to czy zdążymy uratować tych, którzy byli na przykład tam po lewej stronie, nie? Um, tak, Tam był ten czas taki rzeczywisty. Tylko wydaje mi się, że tam był chyba jakiś taki achievement y, za uratowanie wszystkich, więc być może była jakaś y, jakiś sposób Jak na to, żeby żeby jakoś tam sobie poradzić z tymi, z tymi wyzwaniami. Tylko mówię, no słuchajcie, ja, ja nie mam za wiele do powiedzenia o The Rising i bardzo chętnie wrócę do tej gry, ale w kolejnym podcaście, dlatego że ja, kurczę, dopiero zacząłem grać. Więc jakby jeszcze, no. wiesz, no, z tego, co jakby przeszedłem na razie sam początek, już powiedzmy chodzę sobie po tym, po tym centrum handlowym i na pewno to, tylko, kurczę, no mówię, na pewno jest lepiej niż było, nie, ale w sumie... Z drugiej strony, no tak, jak to zapamiętałem, mimo że wybrałem, żeby było sterowanie, powiedzmy, to uwspółcześnione, uh -huh. nie? ale tak naprawdę to jest to, co jakby ja, ja, ja nie widzę tu jakichś takich różnic, że to jest, no ale, ale jakby chcę skończyć tą grę, bo, bo tak jak mówię, no ja mam bardzo miłe wspomnienia z Dead Rising generalnie, mimo że nie skończyłem nigdy. Bo teraz, bo sama gra, jak patrzę na te filmiki porównujące, to właściwie to jest jeden do jednego. Mówisz, te filmiki wyglądają tak samo, tylko po prostu mają lepsze modele postaci, ale to jest dokładnie ten sam ruch, ta sama animacja. To lepsze modele więc... postaci, tam widziałem, że grafika też jest tak. troszeczkę lepsza, trochę le... inne oświetlenie tak, w ogóle tak. to jest nowy silnik graficzny, nie, tutaj zastosowany, więc... więc to jest taki, no... Więc ten, ten, no to, że remake. po prostu ci się wydaje, tak, to, że ci wydaje, że jest po prostu to samo, to... no bo to jest sama gra, tylko że po prostu wtedy by ci ta grafika wtedy ci tam ta grafika nie przeszkadzała, dzisiaj jakbyś pewnie ze starą grafiką zagrał, to Tak, no to musiałbym zobaczyć, bocie. wiesz, musiałbym zobaczyć jeden do jednego yy, grając yy, obok na, wiesz, na, na Xboxie 360, obok na, nie wiem, na, na PlayStation, tak, i wtedy yy, 5, i wtedy i wtedy być może by, bym zobaczył, bo tak jak mówisz, no to jest dokładnie ta sama gra, wiesz, jak ja to odpaliłem, to zaczynam się, kurczę, i teraz pewnie będzie ta minigierka, że się robi zdjęcia na początku, no i jest ta minigierka, nie? nie. Znaczy dużo też jest... Yy, znaczy znalazłem w ogóle też jedno jedno wideo, jest napisane 15 największych zmian, więc pewnie coś, mhm. coś jest i, i nie innego, no jest, tam ale, to sterowanie są... jest chyba zmienione, tam słyszałem, że też jakieś rzeczy są zmienione w kontekście bodajże odbierania tych telefonów, czy tam przez walki-talki, jak się kontaktujesz z, z tym z tym jednym gościem, nie no to, który tam ci mówi, że obserwuje monitoring i ci mówi, co się mniej więcej dzieje nie? W, w tej okolicy, to, to też to jakoś tam zostało zmienione, bardziej jest raz, że uwspółcześniony, a dwa, że pozwala na robienie mm, kilku rzeczy równocześnie, czyli tam nie wiem, możesz z nim gadać i jednocześnie walczyć z zombiakami na przykład, nie? Mhm. Mhm. Mhm. No to może być ciekawa gra do powrotu właśnie do tamtych czasów, w taki mniej bolesny sposób, żeby zobaczyć ten, e, te, te, ten cringe fabularny, e, te, te, te, te absurdy takie, znaczy absurdy, no. ja nie wiem, jakby się teraz to no nie? Właśnie Teraz mnie, mnie zaciekawiło to, że, że zrobili tę grę, bo chyba, nie wiem, czy było takie parcie, czy było zapotrzebowanie, że fani chcieli powrotu Dead Rising, nie, że nowej części, tylko e, odnowienia tej starej. No to jest to jest interesujące. Czyli co, kończymy Capcomem. <śmiech> tak, i wrócimy, wrócimy do tej gry, myślę. Tak, tak, i tu w ogóle mi się wydaje, że to zakończenie to jest taki, taki przedsmak tego, co może być w kolejnym Cliffhanger. odcinku. No bo i, I nowa część gry Legends of Link i, i właśnie pewno. The Rising no więc, więc super. No to co panowie, no, prawie nam się udało e, w, te dwie, w tych dwóch godzinach zmieścić. Prawie. <laughs> Ale cieszę się, że, że, że mieliśmy e, no, tą okazję jednak, żeby, żeby znowu w, w naszym trio nagrać. Dziękuję Rafałowi, że znalazł czas. Nie, ja wam dziękuję również. Dziękuję Juszowi za wszystko. Dziękuję panowie. Niezwykła przyjemność znów się spotkać i wspólnie pogadać o grach. Pamiętajcie, żeby komentować, lajkować, polecać znajomym, subskrybować. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Trzymajcie się, cześć. Cześć.